Witamy bardzo serdecznie w 24. odcinku podcastu bezimienny. Standardowo Krystian będzie prowadził, czyli ja. Jest ze mną jak zwykle Rafał Rodomyski. Cześć, witam. I uważajcie, bo mamy specjalnego gościa e, damskiego ze względu na Dzień Kobiet. Mamy Magdę Sulej. Od razu specjalnego. Cześć! Więc może Magdo, jak jesteś u nas po raz pierwszy, to może powiesz parę słów o sobie. E, no generalnie, ze względu na to, że przebywam w związku, nie tak nie inaczej, z Rafałem Radomyskim. I to ja mu kupiłam PlayStation 3, więc czuję się wspaniała. I GoPro też mu kupiłam. I na iRobota też się zgodziłam. E, w związku z czym, no... Y, no chcę wrzucić swoje 5 groszy z okazji dnia kobiet... Generalnie, chwila momenta, będę magistrem psychologii. Skończyłam też fakultet psychologii w grach komputerowych. No i jestem nauczymy świadkiem tego, co Rafaelo wyczynia. W związku z czym mam nadzieję, że mogę się odezwać. On właśnie zrobił plask w głowę. Przez to, że go nazywam Rafaelo. E, to tym się nie przemów. Dobra, <grym> więc jak widzicie, jak widzicie, Magda ma... E, skończoną psychologię gier to będzie dosyć ciekawe, bo e, dzisiaj będziemy rozmawiać o uzależnieniach w grach czy one są e, czy jak są to można temu jakoś zaradzić Magda nam na pewno e, pomoże w tym temacie na pewno, będziemy, na pewno będziemy mieli ciekawy inny punkt widzenia e, tak e, to na pewno jak słyszycie nie ma z nami Jacka e, Jacek e, z braku czasu z pewnością e, nie może się dzisiaj z nami spotkać i z nami nagrać z, dlatego jest z nami e, dzisiaj Magda no dobra, słuchajcie, myślę, że myślę, że możemy jechać i zaczynamy od wiadomości ze świata i pierwszą wiadomością, może je, je, ja będę pierwszy i powiem o rok będzie. Słuchajcie. Nie wiem, czy wiesz, grałeś może Rafale w Rokbandakokolwiek gitar? Nie, wiesz, bo mnie, mnie te gry muzyczne jakoś nie wciągało. Jedynie mieliśmy trochę epizodów z tymi tanecznymi, ale, ale same muzyczne nigdy nie weszły. Aha. No, akurat ja jestem wielkim fanem. Wielkim fanem rockbanda, Zdzia? wielkim fanem guitar hero. No? E, mamy znajomego, który z tego co pamiętam grał na elektronicznej gitarze, takiej właśnie do. Yy, yy, do tej muzyki, tak? E, no, no i prawdziwe. bardzo mi się podobało. Na prawdziwej czy plastikowej? Nie no, grał na prawdziwej, a z tego, z tego, co pamiętam, to właśnie też się poduczał trochę na, na, na rembędzie i to mu całkiem, całkiem gdzieś tam wychodziło. No Aha. ale to trzeba czuć Fals zajawkę, tak, na pewno. Tak, trzeba, trzeba czuć, czuć zajawkę. Słuchajcie, no gra, gra jest rewelacyjna. Guitar Hero, rock bandy, szczególnie jeżeli lubicie tego typu muzykę, wiadomo, jakiś tam rock metal, to to to jest rewelacja, spra rewelacyjna sprawa. No i co? No i po dłuższej przerwie, bo dwu-trzyletniej przerwie w sumie w ogóle od gier muzycznych tego typu. E, dowiadujemy się, że właśnie harmonik e, z jakimś tam e, chyba 6 czy 8 osobowym zespole robią nowego Rock Banda. Słuchajcie, Nowy Rock Band 4 e, no, dla mnie zajebista sprawa. Na, które, na pewno... Na wychodzi. Prawdopodobnie wyjdzie pod koniec tego roku, jeszcze nie ma, nie ma daty, oczywiście PS4 i Xbox One. I chyba PC. Pe pewnie nowe będą e... też sprzęty nie podłączone. Tak, do... tak. I, do... właśnie, I właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo słuchajcie, rewelacja. Jeżeli macie poprzednie części, Rock to e, powiem Wam jedną rzecz, że wszystkie utwory, które kupiliście w sklepie, będą działały w nowej części. Wow! No, więc je jeżeli tak, jeżeli macie pierwszego rockbanda, który ma 5-6 lat i kupowaliście do niego piosenki, to te piosenki dalej będą działały w tej nowej odsłonie, więc super. A, słuchaj, do a co najciekawsze... Do nie można było chyba wcześniej dogrywać swoich, prawda? E, swoich utworów? No. E, nie. Nie, nie, nie. Akurat do Guitar Hero a, można było robić się, swoje rzeczy. Płaszczy, tylko, że samą ścieżkę muzyczną bez dźwięku. Aha. Nie można było nagrywać dźwięku swojego, prawda? Ale można było komponować sw swoje piosenki a i be, w rok będzie akurat nie, w rok będzie można było na przykład robić swoje solówki do utworów, e, te, tego typu rzeczy. Fajnie. Tak. E, ale, ale no, i wychodzi ta czwórka, ja jestem zajarany e, i słuchajcie, poza, tym, poza, poza tą muzyką, która, która zostaje, którą, którą możecie za importować za darmo z tego, co mieliście, z tych utworów wcześniej, co mieliście, tam chyba już było prawie tysiąc piosenek w sumie, e, będzie można grać też na starych instrumentach z jedynki, dwójki i drugi rewelacja, nie wiem jak oni to zrobią no bo tam nie wiem, są inne rozłącze przecież na znaczy yy, nie, bo to wszystko podłączasz pod USB, to wszystko jest USB a z dwójka przecież nie miała USB też miała Cię USB e, były ewentualnie Rafale adaptery ale mówisz, mówisz Rockbanda dwójkę jako dwójka, która wyszła na PS3 czy to było jeszcze na PS2? Na PS3. A, na PS3 okay. Wszystkie te gry muzyczne zaczęły się w ogóle od PS3. No właśnie, bo mi się wydawało, że na PS2 jeszcze coś było i nie, nie. To nie. nie. To. Jeżeli, nie wiem gdzie był Guitar Hero 1, to kompletnie nie no, wiem. No chyba od moją przygodę zaczę... zaczęło, no. Tak, moją przygodę zacząłem od dwójki, a dwójka już była na PS3, a, a gdzie było wcześniej to nie wiem. Ale wyobraź sobie, że jeżeli macie gdzieś te stare sprzęty, które teraz można kupić po, przynajmniej w Anglii, po 4-5 funtów, kupujecie perkusję albo nawet całe zestawy, to możecie to sobie kupić i na pewno podziałają z Rock Bandem czwórką. 4. Rewelacja. Poza tym, oczywiście będą nowe sprzęty. Jest filmik w internecie pokazany, na czym grają twórcy. No i to po prostu wygląda to samo. To, są, to będą te same sprzęty, z tym, że, z tym, że będą po prostu nowe. Czy oni coś więcej dodadzą do tego, jeszcze nie jest powiedziane. Po prostu mamy informację, że Rock Band 4 się robi. Więc robi się i dla mnie jest zajebiście. No ja jako baba no. mogę tylko polecić, że to jest fantastyczny czas po prostu na imprezy z ludźmi. My osobiście akurat nie rok tylko tańce wszelkiej maści i nawet najgorszą zakrałę wieczoru wyciągaliśmy na tańce i naprawdę to jest genialne na spędzenie razem wieczoru. Tak i z tym się zgodzę. E, wszystkie te party games są e, świetne i, i myślę, że mile umijają czas, nawet e, przede wszystkim przy alkoholu. E, no, e, Dobra, e, więc to tyle, jeżeli chodzi o moją wiadomość. Może ty, ale teraz coś Moje newsy. No to wrzucę od razu zerwazę trzy, bo będą krótkie. E, po pierwsze, w tym tygodniu wyszło demo i trailer nowego zapowiedzianego na już niedługo Unreal Tournamenta. I jest trailer, i jest wersja demo do odpalenia na PCC. Wygląda świetnie, wygląda wspaniale. Znaczy powiedzmy, no, że może to nie jest grafika taka jak powiedzmy najbardziej tam powalające tytuły. No wiadomo, to ma dosyć specyficzną oprawę graficzną, tak. I raczej nie ma się co spodziewać, że tam efekty jakaś mgła czy coś w tym stylu będzie powalało na kolana. Ale to jest po prostu, od razu jak to odpaliłem, to jest stary, dobry Unreal Tournament. To jest yy, dokładnie to, co było na PC tak gdzieś tam w roku, nie wiem, 99 czy 2000, kiedy pierwszy Unreal wyszedł. A ten ostatni, który parę lat temu wychodził, to to dosyć mocno odbiegał od tego. Nie wiem, czy miałeś przyjemność grać. Ja w ogóle się nie wciągnąłem. Yy... E, tak. No, no. no, no znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o, o mnie, to grałem we wszystkie e, tournamenty. Ten ostatni też. To no, ten ostatni był dosyć taki Mało popularny, powiem Ci, ale ale był świetny, miał tą mechanikę, dla mnie zawsze te e, Unreal'e e, to były szybkie gry, to były tak coś one, takie były, one były to szybkie. było bardzo, bardzo dynamiczne. Stara, stara, stara e... szkoła się tutaj udzielała, ale tak. wiesz co tutaj jest oprócz tego, że jest e, widać od razu, od pierwszego momentu, że to jest ten sam zachowany klimat gry, e, w, sensie, w sensie mechanika. To dokładnie, dokładnie pięknie jest też odniesione cały klimat całej gry, nie tylko rozgrywki. Dźwięki, muzyka, yy, plansze, po prostu jak odpaliłem sam trailer, bo, bo, bo jeszcze w demo nie inwestowałem to po prostu jest, no, no cofasz się od razu, że wspomniałem o te kilkanaście lat i to jest dokładnie to samo. No i już, już się nakręcamy na mapy jakieś może zrobione przez, wiesz, przez przez fanów, bo jest otwarty silnik, tak więc więc na pewno się dużo będzie pojawiało tego. Strasznie się jaram i, i aż powoli mnie korci, czy przypadkiem nie pójść w kierunku peceta, żeby po mm -hmm. prostu móc coś takiego nie pograć, jak teraz Chyba, jestem na przyłomie zmiany. Chyba Wydaje mi się, że to i tak nie wyjdzie na konsolę. Nie, nie na bo... konsole nie wyjdzie, bo, bo oni to robią nie, nie. jako reklamówka silnika tak. przecież, tak? Nowego. No, umówmy się. No, ale w każdym razie fajnie wygląda i, i dla wszystkich fanów marki na pewno będzie to świetny kąsek. Dobra, jesteśmy przy newsach, więc dwa fajne newsy jeszcze chciałem wrzucić, jeżeli chodzi o tematy związane z filmami, tudzież uniwersum jakichś ciekawych filmów tych w naszym klimacie tak? chodzi konkretnie o Avengersów pojawił się nowy trailer, który wreszcie pokazuje trochę więcej tego co będziemy mieli już 1 maja możliwość skosztowania i jaram się, jaram się Avengersami sami Age of Ultron, dlatego że, kurczę, no, trochę, trochę historia jest wyświechtana, no bo już widać trochę więcej na temat tego, kim będzie Ultron, tak, że, że będzie to jakaś tam mm, zła postać i, i sztuczna inteligencja, która gdzieś tam mm, przejmie, powiedzmy, to ciało robota i będzie chciała na swój sposób naprawić ludzkość. Ale widać, że ten odcinek serii, a w zasadzie nie traktuję tego jako drugi odcinek, tylko jako dziesiąty odcinek serii, bo uważam, że to wszystko trzeba liczyć, łączyć, łączyć prawda, z każdym filmem z tej odsłony, pomimo, że każdy ma trochę inny klimat, jest zdecydowanie bardziej mroczny i, i to mi się podoba, bo w dobrym kierunku idę. Tak jak ostatnio najlepszym był zimowy żołnierz kapitana Ameryki, tak to myślę, że będzie kolejny, kolejny hit. Natomiast ja bym chciała trochę swoje trzy grosze wrzucić do Avengersów. jestem fanką Avengersów. E, naprawdę były fajne. Dziewczyny, jeżeli to słuchacie, e, nie bądźcie sceptyczne. Naprawdę. Bo to są fajne filmy. Zawsze mają wątki jakieś tam kobiece, jak nie kobiece, to i tak są delikatne. Każdej kobiecie się spodoba, i uwierzcie mi, każdej się spodoba to, że będzie wasem do kina, i Wam też się to spodoba. Natomiast ta część a Avengers, którą miałam okazję obejrzeć, czy to trailer chwilę przed nagraniem, zaczyna być bardziej mroczna. Zaczyna mi bardziej przypominać jakieś walkę robotów, tak? To jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast nie zapominajcie, naprawdę jaram się tym. To jest coś fantastycznego. I naprawdę, dziewczyny, idźcie z facetami do kina. Przekonajcie się, zacznijcie oglądać Avengersów od samego początku, bo naprawdę warto. Teraz mnie naszła, naszła mi taka refleksja szkoda, że tego nie wiem ile mamy słuchaczek, które to odsłuchają. Tak, wam jest za mało słuchaczek, to jest naprawdę. Na, na pewno jedno mamy że pewno na pewno jedną Jedno macie tak druga mówi e, no dobra teraz... chciałem po Avengersach jeszcze powiedzieć szybko o Niezniszczalnych e, widziałeś Christian tego nowego newsa co wymyślił Sylvester Stallone e, że chce zrobić z tego serial bodajże zrobi, tak? to tak, zrobi z tego serial są zapowiedziane na pewno jeszcze dwa filmy o Niezniszczalnych są dwie części filmów. Jest zapowiedziany spin-off, w którym będą właśnie kobiety z... z bronią. Kobiety z bronią, te, które występowały, no wiadomo, cały pomysł na film to jest wykorzystywanie znanych twarzy, które, które znamy już od dziesięcioleci, powiedzmy ostatnich dwóch na scenie filmów sensacyjnych. No czyli i... może Angelina Jolie, jak występowała jako Lara Croft? Możliwe, nie wiem, szczerze mówiąc, nie do nie, nie, ona chyba, ona, ona, ona chyba by się ona nie zgodziła. Ona chyba by się nie zgodziła, ale nie, pasowała ona by tam, bierze. ona by tam pasowała. Ale wiecie co? Było sporo spekulacji, ale jeszcze nie ma pełnej listy. Natomiast na pewno yy, była już jakaś wstępna lista odnośnie tego, kto ma wystąpić w serialu. Yy, nie pamiętam nazwiska, ale ten aktor z 24 godzin ma tam wystąpić. Ma... Eee, tak, dokładnie. Ma tam wystąpić Aha. Sylvester Stallone. No i jeszcze na pewno parę innych twarzy znanych. No bo to jest moc tego tej marki, tak? że, że opiera się na tych znanych twarzach, które kochamy z lat 80 z naszego kina gdzieś tam oglądać po że w Polsce bardziej niż gdziekolwiek indziej. Więc fajnie, że coś takiego robią, pomimo, że to będzie jakieś tam niewysilające szarych komórek kino. Ale jednak zawsze przyjemne, że się A ja z przyjemnością pociągnę ten temat, bo jak uważacie, jakie kobiety mogłyby tam wystąpić? Ja sobie pomyślałem o Pameli Anderson. Nie, odpada. Właśnie tak, bo ona, ona grała w takim serialu, w filmie Elektra bodajże. I wiem, że ona tam ostro zabijała. A w elekcia, ale nie jeszcze z w takich. A nie, nie chodzi mi o. o nie, no, nie, masz rację. E, chodzi mi o. Kurczę, o źletę, właśnie o żelet tak, Ona chodziło. zagrała kiedyś źlete, ale to było kurczę, tak, tak dawno. A serio, nie, nie wiem, wiem jakie kobiety dawno. miał tutaj. No mówić. właśnie, ty nie ja problem, to... bo w, po, w kinie w ogóle nie ma kobiet. Przepraszam, że ci krystę przerywam. Ale walczący, nie ma walczący. walczących kobiet. Jedyną, tak jak ja miałam na przykład na zajęciach, przepraszam, że o tym wspomnę. No to jedyną kobietą Damieny była Lara Croft, tak? Która naprawdę zagrała y, kobietę wojowniczkę, tak? I to w wielu filmach zaznaczy. I w wielu filmach, tak. No. Gdzie mamy drugą no, to, aktorkę? To, to, to trzeba było pomyśleć. Znaczy, jeżeli chodzi o te współczesne filmy, to teraz ostatnio wyszedł właśnie chyba też z Angelino Jolie film w taki damski Bond. P mhm. e, pamiętacie? Tak. E, Ale nie pamiętam właśnie tytułu. I Salta? Salta, no no, ona myślę, sam parę lat temu. Tak, parę lat temu, tak. Natomiast no, ale, to ale, i tak ale... nie było to, wiesz. Krystian Starczyź przerwa, ale to nie, no nie było no nie. to. To nie była ta ostra ale... dziewucha, która będzie zabijała wszystkich, tak? To nie była ta, wiesz, jak Sin City. No. O! To jest dobry przykład. Sin City. Tak, to e, tak. Ewentualnie jeszcze, jeszcze sobie pomyślałem o Charlize Theron w Iron Flax. No. Tylko, że film był bardzo słaby. Nie kojarzę. Ale... Nie kojarzę. Widocznie bym za słaby, a, żebym obejrzała. Słuchajcie. No tak. ale w, słaby był. Film był słaby, ale, ale on, ona tam grała i tam zabijała. Będą mieli na pewno zagwozdkę, żeby ten spin-off kobiecy pociągnąć z ciekawymi postaciami. A wracając do kwestii ciężko, samego serialu, to posłuchajcie tego. Oprócz e, Satterlanda, oprócz e, Stallona. Ma być jeszcze Lucy Loveless, czyli Ksena wojownicza księżniczka. Eee... Ona da, rady, bę, ona ale, ona da bę, ale ona będzie w serialu. Ja mówię teraz o serialu. Eee, Może da rady, Ma no. być Mr. T, którego nie trzeba przedstawiać, z drużyny A. E, oczywiście. Eee, ma być Chuck Norris, również w serialu. O ile będziesz żartobliwy, to da radę przetrwać. No. Będzie, będzie, I będzie. Wydaje mi się, że kilka będzie. Kilka pozostałych aktorów to akurat ich szczególnie nie kojarzę. czy znaczy, pewnie z twarzy kojarzę, bo to raczej kino B. Tom Selek, który grał w Magnum, Jennifer Garner, która grała agentkę o stu twarzach i Sullivan z który grał w Kontrze. A agentkę o stu twarzach kojarzę. Pamiętam, kiedyś uwielbiałam ten serial. Jennifer Garner rzeczywiście da radę być może, natomiast wydaje mi się, że to miało być bardziej kino wojownicze, a nie agentowskie, czy tak się wyrażę, tak? A one mimo wszystko ksena, i. na to jest w ogóle aktorka one robią roli. kurde, No dobra, jednej roli tak? Ale one raczej Robią, wiecie, taką agentkę tak, A nie wojowniczkę Ja nie widzę na ich twarzy krwi Autentycznie, nie widzę na ich twarzy krwi Aby się przydało Przydałaby się taka ostra baba Której nie byłoby dziwnie widać Krwi na jej twarzy e, Może macie jeszcze Tą z obcego no, A oh. ona by tam się nadała, ale wątpię, by się Ona nie podejmie musimy. tej roli. No, no, nie, tak. Na samo pewno nie. Jak, tak samo jak. I macie skill jeszcze? No, Matua też ją. nie podejmie tej roli. Na pewno nie. To jest no są to, za wysoki to, loty to trochę, nie dla znaczy, nie. Za no, one za, też za się potrafią wczuć. wczuć dużo one się potrafią wczuć taką genialną rolę jakiejś psychopatki czy coś takiego. Yy, natomiast wojowniczka jeszcze, yy, wojskowa krew nie? na gębie nie, nie, nie, koniecznie nie, nie, nie, bo to musi być taka wiesz, baba z krwi, kości, taka wiesz yy, no nie wiem, taka wo wojownik taki yy, no, no myślę, że wiesz o czym mówię mhm. e, tak, tak tylko że w no, kinie zbyt dużo kobiet takich e, nie jest e, nie ma niestety jeszcze właśnie sobie pomyślałem o w Terminatorze, e, w Terminatorze dwójce była ta, co ze Schwarzeneggerem A, chodziła. Tak, tak, kojarzę, by kojarzę. Nie, nie, ale, ona ale... Też, nie, to, to są nadal takie, wiesz, charyzmatyczne postacie, e, pełne emocji, pełne właśnie ładunku emocjonalnego, tak? E, nie, nie, nie, to potrzeba jest taką kobietę dużą, która nie jest kojarzona w ogóle z krwią. Wyobrażasz sobie, A twarz. wyobrażasz sobie, że oni by, były takie różne twisty, choćby w ostatnich niezniszczalnych, Y -y. I, i nie będę może tutaj mocno, mocno spoilerował, ale jeżeli ktoś nie oglądał, mm. natomiast moment, kiedy na chwilę dosłownie pojawił się Chuck Norris i swój udział w, w tym filmie skwitował krótkim dowcipem, co się stało jego nie było, <grym> to, nie, było to, to było naprawdę genialne zagranie idealne tak. podsumowanie tego, co się działo w internecie w tamtych latach na temat Chucka Norisa. Tak, tak, tak, tak, tak. i teraz wyobraź sobie, że ta aktorka z Terminatora spotkałaby się z Terminatorem, czyli Arnoldem Schwarzenegger, żeby też by wrzucili jakiś dobry tekst. Na pewno tego. ci to To mogliby, ale e, powiem ci szczerze tak, jeżeli chodzi o ten serial, to ja nawet e, cieszę się, że będzie serial, bo to jest dobry, dobry film na serial. To jest dobry e, film na serial, dokładnie. A ja się go boję. E, druga... Tak, tylko e, druga rzecz... E... Ci aktorzy już są trochę starzy i, i tą garzę to też nie będą mieli zbyt dużą, więc, więc nadają się na ten serial. A jeszcze jedna rzecz Stallone strasznie narzekał, że ta trójka wyszła w internecie wcześniej i on tyle pieniędzy stracił i tak dalej, i tak dalej, to teraz będzie miał to w serialu i raczej nikt mu tego wcześniej nie ukradnie i będzie sobie zarabiał to na stacji, w której będzie to puszczane i na te reklamy i tak dalej. Więc myślę, że dobrze to zrobi tej serii, że pójdzie do telewizji. Osobiście ja tak. na przykład się boję tego, że wyjdzie coś na zasadzie takiej jak był kit. Nie wiem, czy oglądasz polskie reklamy. On tam czy dla mnie, tak? I nagle zrobili reklamę, nie wiem, jakiej, jakiejś gładzi do ścian. A, to widziałem. Tak, to tak, I tak, ja, ja właśnie boję się po tym serialu, że to będzie coś takiego, wiesz? Że w miarę dobrą, powiedzmy, jakąś fabułę, markę... obsadę, markę, no, zrobią to jeszcze, na zasadzie... Stacie... zobaczymy. Gładzi do ścian, ona znaczy dla mnie, tak? E, zobaczymy. Nie, no, mam nadzieję, że jakiś tam poziom będzie, będzie ten serial trzymał. E, dobra, Rafale, przejdźmy dalej, przejdźmy jeszcze do mojej małej informacji. Słuchajcie, zapowiedziałem rok 4 jaram się tym tytułem i, zap i zapowiedzieli kolejną rzecz, która wyjdzie również na kosole, a jest to Wasteland 2. Wasteland 2, czyli słuchajcie, to jest airpack, jeżeli ktoś nie gra w jedynkę, a nie grał chyba w jedynkę, bo jedynka wyszła chyba 15 albo 20 lat temu i jak widziałem na screenach wyglądała strasznie i dwójka niewiele, no koncepcyjnie może trochę, ale, ale w sumie dużo się różni od, od tego co, co teraz, to jak to wygląda teraz, a jak wyglądała wcześniej to powiem wam, że Wasteland to jest taki, trochę mi to przypomina połączenie jakiegoś Baldur's Gate'a z fabułą i fa Fallout'a z walką. E, w tym w czasach właśnie postapokaliptycznych. I rewelacja, bardzo nie wysokie jest na ceny. Znaczy jest, jest, jest grafika jest niezła. graficznie. jest niezła. Znaczy to, to, to jest taki tak, 2D takie... no, ta, taki Rzut duch duch z... Fallout, no tak. Rzut izometryczny do Fallout'a, ale grafika całkiem, całkiem. W tym momencie, no, to... przepraszam, że się kresem przerwę, wypadałoby wrzucić małą anegdotkę. Generalnie ja jestem ślepa. W sensie, że noszę okulary. Znaczy duże okulary, minus tam dwa diopty i tak dalej. I wyobraź sobie, Rafał puszczał mi filmy w HD, się podniecał nimi. Ja dosłownie zakładałam okularów, więc po tym, jak założyłam soczewki, Wow! <śm> To było wtedy wow, tak, HD w końcu było widać. Tak, to jest odniesienie do tego, że grafika dla kobiet wcale chyba nie musi mieć takiego znaczenia. Dokładnie. E, tak, no jeżeli chodzi o, o tego typu grę, jak akurat ten Wasteland, to w sumie ta grafika jest wystarczająca, e, tytuł już jest na pewno od pół roku e, na Steamie, można sobie go ściągnąć i tak, wreszcie wychodzi na nowe konsole, ja prawdopodobnie go sobie kupię, jest to kickstarterowy tytuł, e, zebrali i zrobili Rewelacja, bardzo fajna mechanika, fajny świat, dużo możliwości. Mnie zainteresowało. Dobry airpack w starym stylu. Polecam i ja go wezmę sobie. No ja Rafale? Bo to patrzę sobie na screeny i wiadomo, screeny z rozgrywki to, e, to jest jedna rzecz, natomiast trafiłem na grafikę, która pokazuje wszystkie dostępne bronie w tej grze. Ja mówię wow Jest tego od nie powiem czego, no, mnóstwo kurze fajnie, nawet jakieś świeżki z gwoździem, dynamit tak, i tak, tak. mnóstwo innych to... samych shotgunów i strzep chyba ze 25. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, e, ta gra już na Steamie można ją wychoczyć za dobrą cenę. Ja akurat jej nie kupowałem. Wychodzi e, na PS4 i na Xbox One, właśnie jestem ciekaw, jak, jak jeszcze przeniosą całą tą mechanikę e, gry na padzie bo, widziałem jednak gameplay z tego na pc i tam jest trochę, no, wiadomo, myszka klawiatura to trochę inaczej jak pad. Zobaczymy, jak to im się uda. No i ja liczę na ten tytuł i prawdopodobnie myślę, że nie będzie za pełną pulę, tylko będzie za mniejszą ilość, mniejszą cenę i pewnie ją sobie kupię. 120. Nie wiem, że to będzie jakiś to, to, to super cena. I wiem, że to będzie jakiś Ultimate Collection, coś tam jeszcze do, do niego dodadzą, więc dla mnie super. No dobra, a nie jak jest w tej kobie, no to się zapytam, czy tam występują jakieś kobiety. Tak, to, to na pewno, oczywiście. Możesz grać kobietami w tej grze spokojnie, możesz mieć w ekipie kobiety i normalnie kobiety robią to, co robią kobiety. Czyli zabijają. Ha. Myślałam, że no. gotują. E... Ale okay. nie, nie, nie, nie, no to, to nie jest tego typu gra. Spoko. Dobra, Rafale, co ty, co ty tam jeszcze masz? W zasadzie krótka informacja odnośnie tego, że wreszcie doczekaliśmy się na aktualizację, znaczy doczekaliśmy się, no, praktycznie jest już za, za zakrętem aktualizacja GTA Online zawierająca napady, która była no, już w zasadzie od ponad roku zapowiadana od samej premiery, prawda? więc mhm. yy, napady i nowe tryby w GTA Online zapowiadają się całkiem fajnie yy, w skrócie poza samymi napadami powiem Wam co, co mniej więcej jest zaplanowane jeżeli chodzi o nowe yy, formy rozgrywki yy, jeden na przykład tryb yy, to są biegacze i łowcy gdzie biegacze mają jedno życie, są dobrze uzbrojeni, ale nie mogą korzystać z pojazdów, a łowcy nie mają arsenałów, mają wiele żyć, muszą ich zabić. Czyli jakieś takie ciekawe, ciekawe powiedzmy wariacje na temat Warto różnych wario. trybów, zwłaszcza przy takim otwartym mieście i multum możliwości w wykorzystaniu zarówno arsenału, ale i pojazdów. Tak? No bo z tego, z tego słynie. Drugi wariant to jest obrona jakby obrona jakiejś twierdzy, gdzie, gdzie bronimy daną lokację, gdzie napastnicy korzystają wyłącznie ze strzelb, a obrońcy korzystają ze wszystkich broni, więc też, też brzmi to ciekawie. Kolejny tryb to jest stylizowany chyba Terminatorem, nazywa się Hastalavista i będzie polegał na tym, że jedną stroną są rowerzyści, którzy uciekają, a gonią ich kierowcy ciężarówek. I w, Zgadam, ogóle, nie i w ogóle gracze nie mogą korzystać z broni i ten tryb byłby chyba moim ulubionym eee, no poza tym jakieś tam e, jakieś tam aktywności takie powiedzmy drobne jeszcze jakieś tam cele dzienne i tego typu rzeczy tak więc Całkiem, całkiem ciekawie się zapowiadają te, te aktualizacje, i cieszę się, że dbają o ten tytuł. Nie kręcą się tam już jakoś na odcinanie kuponów. Nie dziwi mnie to wcale, że, że GTA tak długo jeszcze będzie na tym, na, na rankingu sprzedaży gier. Tak, do czego przecież tam zaraz przejdziemy. No to ja bym chciała zaraz wrzucić taką anegdotę odnośnie GTA. Pamiętam, zeszłe święta Rafał przekapił aktualizację, gdzie tam miało, miał padać śnieg. Tak, była świąteczna aktualizacja, trzeba tak. było ją pobrać i śnieg w mieście GTA. Oczywiście, na... ono to przegapi, w związku z czym yy, przyjechałam po tam kilku yy, od koleżanki i przykleiłam mu watę na telewizor, żeby mu inicjowało ten śnieg w GTA. <śmiech> tak, wróciłem <życiu śmiech> do domu miałem telewizor. Tak, go jeszcze zamknęłam, słuchajcie, ja go zamknęłam w innym pomieszczeniu. Nie, nie, nie, nie, wchódź, nie, wchódź, nie, wchódź, nie, wchódź. Wyciągnęłam watę i po prostu przyklejałam watę na telewizor, żeby miał inicjację chociaż tego. No to fajny prezent dostałeś. Tam jeszcze, to mogłaś jeszcze ewentualnie na róg telewizora założyć czapkę. A, no, fakt. No, bo mo można było ściągać w grze jeszcze czapki Mikołaja. A, widzisz, więc, o tym nie wiedziałam. No. Widzisz, o tym nie A, wiedziałam. No. Na, nawet, nie wiem, czy wiecie, ale taki off-top, ale jest taka gra że zakłada się na róg telewizora czapkę Aha. i patrzy, i ogląda się filmy Aha. i liczy się ile razy ktoś włoży tą czapkę w filmie, prawda, że, że będzie stało w, z tej strony telewizora. Ale to jest ten typ ten to... gry typu, typu jak się pije i za każdym razem kiedy pada jakieś e... hasło. hasło w filmie to się pije kieliszek i, i to na tej samej zasadzie? -mo można <laughs> tak, można tak, to, to technika dowolna technika dowodna. No dobra, a słyszałeś o aktualizacji softu s 4 zapowiedzianej teraz na no, chwili? Tak, powiem Ci, że słyszałem i bardzo, niektóre funkcje są naprawdę bardzo fajne. To z przypisywaniem, przede wszystkim dwie. To z przypisywaniem funkcji poszczególnych klawiszy, czyli że na przykład wchodzicie sobie do konsoli i dla was X może być R1 i możecie zmieniać każdy przycisk na padzie w ten sposób. No dokładnie, to jest bo super. to jest w systemie, to jest tak więc super. niezależnie jaka gra tak. będzie, to będziesz mógł sobie to, to pozmieniać. Tak. To jest bardzo duży plus. To, to, to jest super funkcja no i funkcja, która mi się bardzo szczególnie przyda, z tymi trofeami, że zero, z, z, z, z, z gry, które mają 0% można w trofeach, bo można je usunąć albo ukryć. Tam chyba bardziej chodziło, że ukryć. I to jest świetne. Ja mam ogromną listę E, tych trofeów. No, od razu ja o tym pomyślałem, przez te no, gry. Nie, wiesz, jak to Tak. E, mam, mam ogromną listę i zanim ja to, to wszystko przejdę, to naprawdę, chyba w konsoli, jakbym ją odpalił i przeszedł na sam dół, to mi to trochę Taka zajmuje. Mówi, tak, wtedy można nawet. Tak. już nawet nie mówię o PS3, ile na PS3 mi to zajmuje, ale to jest fajna opcja, będę mógł to sobie usunąć. Super. Więc tak, a jeżeli chodzi o całą aktualizację, no to, to, no to, to wydaje się trochę lepsza niż te wszystkie no, stabilności większa, systemu p No P4. i fajnie, tak. że będzie zawieszenie rozgrywki, tak, jednym przyciskiem, bo, bo, bo to też jest w dzisiejszych czasach sporo wygody, wiesz, no... Tak, to, to, to, to też jest fajne. Mhm. Wiem, wiem, wiem. Ja, ja na ogół bardzo często robię tak, że wychodzę po prostu z gry do, do menu głównego i tam biorę wstanczowania. I po prostu ona, ona działa, ale tak bardzo mało pobiera prądu. Ale tu będę miał jeszcze lepszą wygodę, bo nie dość, że będę mógł robić to samo tylko w grze. Więc, więc, więc to jest fajne. E, jeżeli tego. mogę się wtrącić odno odnośnie małej pobieralności prądu, e, wiem, że ostatnio gada się o robocie. O tym szutającym robocie i tak dalej. Rafał tak, sprawdził tak? i rzeczywiście to bardzo mało prądu pobiera na stand B. Natomiast słuchajcie, w tym momencie mamy dwa koty, które jakby nie patrzeć silnieją i akurat chcę tak wznowić trochę informacji o tym iRobocie, jakby nie patrzeć codziennie zbiera pełną tam szufladkę, bo on ma szufladkę, sierści, syfu i tak dalej. Yy, tak wiesz, odnośnie yy, iRobota, nie? Jak on się sprawdza rzeczywiście. Ja teraz tak sobie pomyślałem, że jeżeli codziennie wam zbiera tyle które, ty, Sierci, tyle kurze, tej sierści, no. no nie? A to sobie wyobraźcie sytuację, w której są normalni ludzie, którzy nie mają takiego robota, jak no. wy. Mają dwójkę albo trójkę kotów, albo nawet niech mają jednego i odkurzają raz. raz Ale chyba. my tak odkurzamy. Słuchaj. To, szczerze, że tak. to się wszystko sprowadza do tego, że ten robot ci, wiesz, wyciąga wszystko z zakamarków, w którym ten kurz się zwykle zbiera, wiesz, gdzieś w krawędź pod kanapą, pod łóżkiem czy, czy coś w tym stylu, tak? Tam się to zawsze wszystko zbiera, a on z tego wyciąga. Ja sam jestem w szoku, kiedy, wiesz, jednego dnia masz czysto, drugiego dnia go włączasz i on ci faktycznie tam pół szufladki jakiś, wiesz, kurzu z czymś, jakichś tam meczków po, po, pozbiera, to, wiesz, a wydaje się, że mieszkanie jest czyste, więc to jest spore zaskoczenie. A wracając do kwestii baterii, to tam jest ta stacja dokująca, okazało się, że ona po naładowaniu tego robota do końca dalej ładuje go impulsowo, co wręcz nawet jeżeli stoi blisko łóżka jest trochę irytujące, bo słychać takie cichutkie cykanie, jak te impulsy lecą, natomiast to bardzo mało pobiera prądu i to jest zdrowe dla akumulatora, a sam akumulator to jest 3000 bodajże miliampere godzin i on ma ogólnie. Natomiast jako kobieta jak w dalszym ciągu polecam, dlatego że wydaje się, że nie jest brudno, a on i tak skubany zawsze swoje osiaga. Takie mała, mała dygresja po prostu. Okej, okay. więc e, dobra, dobra, więc e, myślę, że możemy to zamknąć. Przechodzimy do sprzedaży w UK. Słuchajcie. E, tak na dobrą sprawę, jest, nie, nie, nie nagrywamy w niedzielę, nagrywamy w poniedziałek, więc jest jeden dzień po Dniu Kobiet i w sumie moglibyśmy walnąć dwie sprzedaże raz, ale, ale nie będziemy mieli co ciekawego dać przyszłym odcinku, więc dajemy teraz wam to, co było tydzień temu. Więc to jest sprzedaż w UK i tak jak myślałem, e, Dying, Dying Light pierwsze miejsce, drugie Call of Duty, e, trzecie Dragons e, Dragon Ball. Senoverse czwarty The Order, piąte GTA V, szóste FIFA, siódme Far Cry, ósme Evolve, dziewiąte, dziesiąte to są Minecrafty na Xboxa i na ps No i też widzieliśmy, jest... że po pierwszym tygodniu już Order Ta. spadnie, prawda? Podejrzewam, że na... za tydzień jeszcze się gdzieś utrzyma. No tak, bo, to, bo, bo to jest pierwszy tydzień, to, to, to jest drugi, drugi i ja, ja, ja obstawiałem trzy, postawiłem na to całe jedno piwo. I myślę, że za tydzień, co w zasadzie moglibyśmy już podejrzeć, będzie jeszcze gdzieś tam na scenie, mm -hmm. ale, ale, już. No za, dobra, Krystyna, a co dla dziewczyn? Nie ma dziewczyn, to widać, widać, że nie ale poczekaj, chcę powiedzieć. Jest, jest, jest jedna rzecz. Minecraft. Minecraft. Naprawdę Minecraft jest dla dziewczyn. Możesz sobie stworzyć, co chcesz. Aha. Mam znajomą, która ja tylko... grała w GTA, tak? Nałogowo. No GTA jest akurat e, trudniejszą grą niż Minecraft. A tak? to nie chodzi o trudniejsze, nie? Patrz na to, wiesz, subiektywnie, tak? Tylko patrz, gdzie mm. tam masz dostępną kobietę, ta, która mogłaby grać. To, że jest no, trudniejsza, słuchaj, słuchaj e... nie. W tym momencie mnie znerwowałeś. Nie, no nie, Znaczy manualnie, prawda? Bo tu musisz strzelić. Oj, tam, o, tam, strzelić, o, tam a mam Minecraftcie... GTA, dziewczynę i kurde, która przeszła wszystkie poziomy. No to niech spróbuje pograć w FIFA. FIFA. Ale to nie można grać dziewczynami. Można? Dlaczego nie, nie można? Mo można? W każdą grę możesz grać z dziewczynami. Mhm. A, znaczy nie, w FIFA nie. Ale wyobraźcie sobie, że miała wyjść część FIFA, bo bodajże w zeszłym mhm. roku albo dwa lata temu, w której normalnie byłoby Wydaje, osiem re, reprezentacji e, kobiet. Osiem reprezentacji kobiet, tych najbardziej Wydaje? znanych i, i najlepszych. I miało, miała być taka możliwość, ale w końcu jej sport w końcu się z tego wycofało. Nie wiem, może chodziło też o animację e, zawodniczą. bo News z tą informacją miał całe dwie osłony na cały internet, więc zrezygnowali. Czyli generalnie z 10 pozycji, no, które przygotowaliście, tylko jedną polecasz dla kobiet. Ale to są wyniki sprzedaży z zeszłego tak. tygodnia. No, Najlepsze. Nie, ale, ale ja biorę najfajniejsze gry, do tego, do tego. ale biorę najfajniejsze gry, w co może grać kobieta. To grę. Minecrafta, Minecrafta polecam dla kobiet, ze względu na to, że ma prostą mechanikę i jest dla kobiet, bo znam parę kobiet, które w nią grają i są zachwycone tym tytułem. Ewentualnie może jeszcze w Dragon Balla może, mogłaby zagrać kobieta, bo to jest biatyka I biatyka myślę, że dla każdego mogłaby być dobra. Również dla kobiet. Z tym, że ten Dragon Ball Son of Must Dosyć skomplikowaną walkę, więc tam trzeba by było trochę jednak posiedzieć przy tym, żeby osiągnąć jakiś tam sukces. A, a reszta no, reszta gier jest dla raczej grami mi ja mężczyzn osobiście Magdę, Magdę, pos Magdę posadził przy farkraju, dał jej polować na zwierzęta. zwierzątka? Przastę? <laughs> no nie dobra. Na koty. Na koty. Nie na koty. dobra, lecimy e z tematem głównym tak, więc tylko powiem, że Dying Light, pierwszy tydzień w UK, pierwsze miejsce. Dobrze A mówię? jaka jest cena, powiedz mi, bo tam hejtowałeś ostro na początku i drugie miejsce. I jak ta cena wyszła? Pełna, Pełna kwota jest, z tym, że wiesz co? Z tym, że w Anglii dodają ci jakieś dwie dodatkowe rzeczy. czyli 240, tak jak mówiłeś? Znaczy nie, u nas, u nas w Anglii raczej w większości sklepach to jest około 220. I to jest jeszcze jakaś tam, nie taka podstawowa edycja, tylko z jakimiś DLC-kami, ale na co dokładnie to nie wiem, bo, bo na razie nie, nie kupuję Darren Teraz teraz akurat kupiłem. Była świetna obniżka ceny na PlayStation, polecam The Last of Us i Lost of the Fallen można wyciągnąć za 90 zł na Cebulandzie na Allegro za 45, więc polecam Wam, bo to jest świetna sprawa. Więc Dying Light, koło ko 40 funtów, no, normalna cena po miesiącu, z tym, że trochę z lepszym contentem. No, no to Dying Light pierwsze miejsce, gratulujemy, zobaczymy co za tydzień. Jedziemy do głównego tematu i nasz główny temat, który będzie tematem Magdy, Zanim do niego przejdziemy, to ja może go ładnie zapowiem. Więc słuchajcie, będziemy rozmawiali dzisiaj o, o uzależnieniach. Uzależnieniach od gier. E, powiedzcie mi, może ty Magdonie, ale powiedz mi Rafale, czy ty e, uzależniłeś się jakąś grą? Na krótko. Niestety. Mm, a, o, aż co, mi co, co, co to? się wypowiadać, Niech będzie. Yy, powiedz mi Rafale czy... nie, kilkoma kilkoma grami na pewno i o tym też już mówiliśmy przy okazji omawiania free to play że dobry, dobry free to play dobrze przygotowany potrafi uzależniać to są gry, które są zaprogramowane po to, żeby uzależniać i uważam, że Najłatwiej się chyba właśnie uzależnić od free to playa, bo on tego wręcz od ciebie wymaga i żąda, żebyś do niego wracał. Przepraszam, ale od Farmvillea też się da radę człowiek uzależnić. No ale, A to też jest free to play? No tak, to też, jest, to też jest free to play, tak. Natomiast no jest ich tam coraz więcej. Przecież w Farmville to tam było tylko zbieranie, przecież tak. A tutaj mówiliśmy o tych, które jednak mają jakieś elementy rozgrywki, chociażby multiplayerowej, tak, gdzie gdzieś tam występujesz w jakichś mniej czy bardziej skomplikowanych potyczkach kontra e, inny gracz, co, co daje tam dodatkową satysfakcję i to faktycznie uważam, że e, najbardziej potrafi e, uzależniać. E, w ogóle uważam, że to co najbardziej potrafi uzależniać to jest chyba multiplayer jako, jako w ogóle w grach, tak, bo wszelkie wszelkie gry, które same, same z siebie powiedzmy dawały jakąś tam Yy, powiedzmy, przyjemność z rozgrywki, yy, gdzie, gdzie ta warstwa rozgrywki była najistotniejsza, yy, to posiadają coś takiego, że tam ona zawsze na ciebie będzie czekała, tak? I zawsze jest jakby ten motyw, że a, możesz sobie pograć teraz, ale możesz i jutro, i jakby nic się z tego tytułu nie stanie. A dla mnie uzależnienie, no, wiąże się z tym, że to gra wymaga od ciebie poświęceń. Ja bym tak to zdefiniował, że gra wymaga od ciebie, abyś poświęcał coś innego, żeby móc w nią zagrać. Myślę, że tutaj najbardziej jest to związane właśnie z różnego rodzaju multiplayerami. Czy to chodzi o mecze w FIFA, czy to chodzi o potyczki w Call of Duty, czy w Battlefielda, to, to wszystko moim zdaniem jest najbardziej pod to podpięte. Czyli możesz tak spokojnie stwierdzić, że 15 lat temu nie można było się uzależnić od. Nie, 15 wie? lat temu już były multiplayery i tak samo można no, się. No to było... dajmy Ale na... tak samo można się było uzależnić 15 lat temu w Tibie, jak i można było się uzależnić w Counter-Strike'a chyba, nie? To mniej więcej te czasy. No, może i tak. E, to powiem Ci u mnie ciekawą e, że, filozofię, że na ogół ja się nie uzależnię od, od tych gier. Fakt faktem mam e, ma, ma, mam syndro, syndrom jeszcze jednego meczu, oczywiście, ale ja, ja myślę, że to chyba każdy ma, żeby zagrać jeszcze jedną rundę czy jeszcze jeden mecz. To mam. mam miałem tak parę razy FIFA, teraz ostatnio w tak du dużo razy mam. Mam takie rzeczy. Z tym, że uzależniłem uzależnienie. Słuchajcie, no uzależnienie trzeba najpierw powiedzieć, co to jest uzależnienie. Bo dla mnie, zaraz Magda dokładnie napowie, co to jest uzależnienie, ale moim zdaniem uzależnienie to jest coś, co musisz robić, czyli dajmy na to grać i zaniedbujesz resztę swoich obowiązków. Opieram. To jest dla mnie uzależnienie. No tak Opieram jak najpierw. powiedziałem, że wymaga ale... od Ciebie poświęcenia czegoś ze strony życia prywatnego, tak? Tak i słuchajcie, no, ja, ja nigdy tak nie miałem e, miałem oczywiście opcję taką, że grałem w grę i patrzę o kurcze, słońce wstaje to chyba pójdę spać e, bo już jest ta godzina ale, ale gdyby, gdybym dalej to był środek w nocy to ja bym dalej grał, grał, grał, grał, grał. Myślę, że I tak miałem e, albo, albo, albo albo firanki, dokładnie tak miałem tylko z jedną grą, z football managerem nie wiem, e, czy grałeś czy nie grałeś Gra, menadżer piłkarski najlepszy na świecie rewelacyjny ile się zdziwie, I... ja kojarzę oh, wow no więc z, z tą grą jeszcze wychodzi jeden problem, że zanim zaczniesz mecz to tam robisz milion rzeczy, żeby zacząć ten mecz i samo przejście z jednego tygodnia do drugiego czyli tydzień w grze w tej grze potrafił trwać nawet godzinę. W zależności od tego, co robiłeś i na przykład na słabszych PC-tach ja kiedyś takiego miałem też, naprawdę długo czekałem, kiedy wszystkie mecze się wczytają, rozegrają i tak dalej, więc po prostu czwarta, piąta rano, naprawdę miałem taką opcję i po prostu siedziałem i jak głupi patrzyłem, jak te mecze się rozgrywają ja byłem tym zaerany i nie, nie mogłem się doczekać, kiedy znowu będę mógł do tego usiąść. Ale to jeszcze nie było na tej zasadzie, że nie idę do szkoły, nie idę do pracy, nie wiem, nie jem czy w ogóle nie wiem, tak za, zaszczyłam się w domu. Tak, więc więc ja rozumiem, że ludzie mogą się uzależniać mhm. od tych gier. Ja to doskonale rozumiem, że mogą się uzależniać, ale... Czy ja wiem, mogą się ewentualnie e-gracze, tak? Na tych e-sportowych grach. Albo na mobach. Ale to, to, to... Na, na, na... Na, na mobach to już mobach w ogóle. Na mobach to w ogóle, bo tam się w momencie jak nie grasz, tak, To umyka tak, ci ten wirtualny świat. spada, umyka ci wirtualny świat. Natomiast tak jak nawiązałeś do gier, które nie są multiplayerowe, a które gdzieś tam wykazały na Twoim przypadku jakieś, jakieś uzależnienie, to w moim przypadku to było GTA 5. Którem popiłam GTA 5 jak po premierze, to było gdzieś tam w okresie przedświątecznym, jak zdobyłem, to było najważniejsze. I trzeba było porobić inne rzeczy, trzeba było się położyć spać i tak dalej. Ja potrafiłem zrezygnować z tego, żeby się położyć spać, wstać z tego łóżka i z powrotem wrócić i sobie jeszcze pograć, albo zrobić coś innego i zrobić przerwę na granie, albo... Odpalić po cichutku konsolę, jak już wszyscy spali i sobie dalej pograć, bo po prostu tak byłem wkręcony w fabułę i w to, co się tam działo dalej i no to było to było jakieś uzależnienie, no bo w momencie, jak nie masz czasu, a poświęcisz te 35 czy 40 godzin na fabułę w przeciągu jednego tygodnia, który, którego nie masz, no to moim zdaniem to weszło w krótkie uzależnienie. No z tym, że fabuła się skończyła, uzależnienie się skończyło, tak? No więc to jest taka... Czy znaczy ja od razu przygoda. wejdę, wiecie, bo mnie ścierbi ten temat, tak? Mogę już zacząć? <grym> nie, poczekaj, bo ja będę miał do Ciebie jedno pytanie. No pyta. dobra, dawaj. I, I teraz Ci je zadam. Słuchaj, wyobraź sobie, że gram 8 godzin dziennie. Mhm. Co zrobić, żeby nie grać? Na wiesz co, po pierwsze nie jestem, wiesz, żeby być psychologiem dyplomowanym, to muszę tam mieć egzamin państwowy i tak dalej. Słuchaj, żeby nie grać, przede wszystkim Musisz wrócić do rodziny, musisz wrócić do przyjaciół Musisz wrócić do świata rzeczywistego I w tym najczęściej rodzi się problem Osoby, które Zaczęły grać Mają problem z powrotem Do świata rzeczywistego Mam e, znajomą, która ma W rodzinie na przykład przypadek Aspergera e, To jest przypadek taki Niższy od e, um, e, Tego e, Autyzm. Autyzm. Dokładnie, przepraszam, rekopałam mi słowa. E, no i słuchajcie, oni, on na przykład bardzo zajarał się informatyką i grami, tak? Tylko, że na przykład z nim nie ma już kontaktu, on się jara grami. I słuchaj, na Twoje pytanie Ci nie odpowiem. Powinien się wziąć w garść, jeżeli potrzebujesz, to musisz iść do, na terapię do psychologa, bo już takie terapie są, bo generalnie uzależnienie od gier komputerowych zostało... Yy, Wciągnięty do ISP-10, e, czyli już jako choroba, e, wiesz. Normalna cho diagnostyka. Oficjalnie, e, oficjalnie, oficjalnie. Ja, e, no choroba, tak? Tak jak, nie wiem, masz e, schizofrenię albo uzależnienie od alkoholu, tak samo zostało, uzależnienie od alkoholu bardziej pasuje. Tak samo zostało wciągnięte uzależnienie od gier komputerowych. Bo w tym momencie, e, na dzień dzisiejszy, ludzie nie potrafią tam. Gdy komputerowe jest jeszcze pół biedy nie potrafią odizolować się od mediów społecznych. Ja o tym de facto też piszę pracę magisterską, tak? Natomiast ludziom ciężko się od tego odizolować i uwierz mi, ja znam kilka przypadków ludzi, którzy wtedy dzieciaka byli, no nie wiem, komputerowcami, ja też byłam komputerowcem, ale grali mnóstwo, tak? Ale w końcu się uspołecznili. W tym jest właśnie problem, że osoby, które grają, nie widzą świata realnego i się nie uspołeczniają. O, no, ale przecież grają z innymi ludźmi, więc w pewien sposób... Nie, to nadal jest życie wirtualne. To ludźmi. nadal jest życie wirtualne. Ja mam na przykład właśnie o tym, o którym się powiedziałam znajomym, który wyjechał do dziewczyny, która również grała, czy coś takiego, tak? Nie wiadomo hmm. mi, są losy ich dalsze, tak? Bo odciął się od rodziny. Uwierz mi, że osoby, hmm. które grają... Które namugowo grają, bardzo się odcinają od wszystkiego od rodziny, od przyjaciół. Wiesz, ja też mam kumpli, którzy, nie wiem, poznali w grze komputerowej innych kumpli i do tej pory się przyjaźnią, tak? Ja w związku z tym nie mam, niczego, nie mam żadnego problemu, tak? Tylko rodzi się problem, kiedy ta osoba nie pójdzie po bułki, nie wyniesie śmieci, która się odetnie oddanie się od życia społecznego przede wszystkim. Rozumiem. Czyli to są głównie kwestie wychowawcze? Nie. tak? To jest nie? błąd, który rozumieją starsze pokolenie. Błąd wychowawczy, tak? Nie. Ja myślę... To jest osoba często, która nie potrafi się odnaleźć w dzisiejszym społeczeństwie, tak? Nie potrafi mieć gwiazdą, nie potrafi, nie wiem, mieć kumpli, nie potrafi mieć koleżanek, Tak. I ona ucieka do tego świata wirtualnego. A słuchajcie, a nie uważacie, że tutaj tak, tak teraz o tym pokoleniu powiedzieliśmy i tak dalej, nie uważacie, że w momencie, kiedy gdzieś tam wydaje mi się, że na etapie powiedzmy naszego pokolenia był taki moment, w którym te gry komputerowe, gry wideo zagościły powiedzmy do naszych domów tak trochę, trochę szerzej i jakaś część na pewno rodziców różnych, bo, bo obserwowałem takich, nie moich akurat, ale, ale gdzieś tam różnych poznajomych, podchodziło do tematu gier w taki sposób, Kurczę fajnie jest, że on tu siedzi sobie w domu i pogra, bo przynajmniej wiem co się z nim dzieje i widzę to, a nie, że gdzieś tam chodzi pod blokiem, prawda, pije piwo czy, czy coś w tym stylu przez co w ogóle nie reagowali w momencie, jeżeli nawet y, przy tym komputerze, wiesz, ten dzieciak spędzał y, siedem i, I w momencie, kiedy taka sytuacja, wiesz, trwa i się rozwija kilka lat, to potem skutkiem tego jest właśnie problem w nawiązywaniu tych relacji i w tym y, życiu społecznym. Że, że Z naszego pokolenia akurat te osoby zostały programistami, zostały informatykami, tak? Natomiast rodzi się problem, kiedy dziecko siedzi non-stop przy komputerze. Nawet były takie demotywatory tak, yy, gdzie, nie wiem, wyjdź na zewnątrz, tak, i masz zdjęcie dzieciaka, który wyszedł yy, na zewnątrz z komputerem. Nie, no, to są akurat standardowe, tam, że świat za oknem, za mało klatek, nie, albo coś w tym stylu. Nie, no, ja, ja też miałem taką sytuację, w której mój kolega mój mówi do mamy, Eee, słuchaj, eee, to lepiej, żebym grał czy wyszedł na klatkę? Eee, dobra, to już lepiej graj. No, no i, i, i graj, graj, cały czas gra, nie? No może nie jest jakimś tam... Ale obcym, wszystko no, jest nie? spoko, Ale dopóki on nie yy, wiesz, nie lekceważy innych wartości, tak? Wartości społecznych przede nie, no, wszystkim. To akurat nie. nie to akurat może nie, mieć, nie, nie. Przede wszystkim jest kwestia taka, no bo to wszystko chyba najbardziej się... Yy, I najwięcej jest czasu i najbardziej się powiedzmy... Następuje moment ryzyka, kiedy, kiedy jest ten etap dojrzewania. Prawda? Najpierw dzieciństwa, potem dojrzewania. I teraz tak, w momencie, jeżeli taka osoba przechodzi do dorosłego życia i wchodzi jakby w jakiś tryb samodzielności, czy, czy, czy to mówimy o samodzielnym życiu na studiach, czy tam jakaś pierwsza praca, związki. Przepraszam, i tak dalej. że nie przerwę. I... To jest ważne. Gorzej, jeżeli ta osoba. Nie wejdzie w ten etap, jeżeli się nie usamodzielni na studiach albo w okresie dojrzewania. Bo w tym naprawdę mają osoby problem z uzależnieniem. Że zostają w domu i u rodziców, tak? Tak, zostają w domu u rodziców, biorą od nich pieniądze. Znaczy ja tam nie mam nic do odbierania pieniędzy od rodziców, tak? Ale oni jedyny świat, który już powinien mieć dziewczynę, kobietę albo nie wiem, imprezy studenckie zamykają się na świat, świat komputerowy. W tym rodzi się problem. Właśnie w tym momencie rodzi się problem. E, ja, ja myślę, że e, osobiście my go nie mamy. E, wy, wy raczej dużo nie gracie. My raczej też dużo nie tak gramy. Wiecie. Myślę, że... Tak. A to jeszcze nie wiem, czy słyszeliście. E, taki film był który trochę może to atakuje Polski. Samobójcy. Sala, tak. Sa sala samobójców. Dokładnie no tak. Sala samobójców. Wiesz co, Krystian? Nie byłam w stanie no. obejrzeć do końca. Czemu? Dlatego, że on tak bardzo poruszał. Moim zdaniem on bardzo poruszał i bardzo przedstawiał życie dzisiejszych nastolatków. No tak, ale powiem Ci, że do tego do, do akurat do tego głównego bohatera ciężko byłoby dotrzeć. Naprawdę ciężko byłoby dotrzeć. Ja wiem, ale ja się zastanawiam, czy on miał większy problem w tym, że nikt z nim nie chciał rozmawiać, czy w tym, że był gejem. No, bo tego nie potrafiłem rozkminić. Tak? On, on niby uciekł do tej wirtualnej rzeczywistości, tak. niby z tym był problem, ale on uciekł nie dlatego, bo się nie potrafił z, nim, z nikim dogadać, tylko dlatego, że go nikt nie rozumiał, bo miał ten Yy, motyw zapalny, że, że Ale brak ty tolerancji, na to, ty prawda? Ty na to tak paszysz, tak? Dla mnie, na przykład z mojego punktu widzenia, kiedy jestem prawie magistrem psychologii, no została mi tylko obrona, czyli skończyłam wszystkie przedmioty. Ten człowiek nie miał problemu z dogadaniem się z inną społecznością przez to, że był gejem. On po prostu miał problem z pokazaniem się. Ja na przykład mam znajomego, słuchajcie który jest gejem. Nie wiedziałam, że jest gejem. To był mi, kurczę, koleżanka nie wyj wyjawiła rąbka tajemnicy. I facet fajny, so socjalny, tak? Normalnie się kolegował z różnymi osobami i z kolegami, z dziewczynami, tak? Tamten osobnik, jeżeli mówimy o salę samobójców, to była osoba, której bardzo by była potrzebna pomoc i tego rodzice nie zauważyli. Mhm. Mm I... e Okej. Okay. Słuchajcie, myślę, myślę, że tak temat trochę, trochę rozwaliliśmy. Nie będziemy chyba go dłużej ciągnąć. Mamy tutaj eksperta, więc jeżeli, jeżeli byście mieli jakieś problemy z uzależnieniem, to, to je pójście do nas. Tak, nie, jak coś, to bijcie tak, a, do mnie. Bijcie do mnie, naprawdę. O, to, dokładnie, jak coś, to jeżeli macie problem, to Magda wam pomoże. Ale e, myślę, że w sumie nie jesteśmy aż takimi nałogowcami. Wam się e, tylko wiesz, tak no, wydaje. We, nie wiemy, kto nas słucha. Wam się tylko tak no, wydaje, nie wiemy, że nie jesteś nałogowcami. Ja, ja sobie tylko tak myślę, że żeby, żeby grać na konsoli, to trzeba mieć pieniądze, a żeby mieć pieniądze, to trzeba chodzić do pracy. Więc... E... To jest, to, no jest myślę, że... tok myślenia. to jest błędny tok myślenia. Pieniądze o tym trzeba mieć, ale żeby je zdobyć, to w zawsze wcale Zawsze może być tak. zły tok myślenia i chodzisz do pracy, żeby zarobić na kolejną grę i tam się, wiesz... Albo zawsze można piracić. Wypatrzasz na tą grę, a potem a, no bierzesz tak, na rządanie. Tak, <laughs> o tym. E, tak. E, więc e, słuchajcie, no e, uzależnienia, tak? Myślę, że to jest, e, może i jest problem Eee, może był problem. Chyba, chyba, chyba to, to jest też to, że e, pewną grupę osób on atakuje, w sensie e, e, przedział wiekowy, prawda? Nie, Bo to jest, to nie, będzie nie, nie, chyba. Nie. To w tym momencie tak naprawdę do, dotkwiera każdą grupę społeczną. Każdą. E, I osoby starsze, które są samotne, naprawdę, one zaczynają grać, one zaczynają mieć, nie wiem, znajomości w internecie. I też młodszych Młodsi w sumie są bardziej Socjalni, tak? Bardziej mają kolegów Koleżanki, tak? Więc to jest zły tok myślenia Że to tylko dotkwiera Młodsze osoby Bo to tak naprawdę dotkwiera coraz starsze osoby Wiecie co? A ja wam powiem tak Minecraft jest grą uzależniającą Trochę jest. Bardzo trochę jest. Jak patrzę i słyszę o tej grze, która ma tyle już lat i, i to w jakim kierunku się rozwija. Że ktoś postanawia rzucić pracę i żyć z tego, że streamuje na YouTubie swoją podróż do końca mapy. Tak, bo jest taki przypadek i ona ma trwać, <śmiech> ona ma trwać 3 lata czy tam ileś. I codziennie ludzie oglądają jego podróż do końca mapy, do końca świata w Minecrafcie. Albo jakieś tam inne inne no, różne zresztą. rzeczy. Uważam, że ta gra, z tych, które ostatnio poruszaliśmy, jest najbardziej, zdecydowanie bardziej jeszcze uzależniająca niż FIFA, czy czy, czy Grand Theft Auto 5 czy cokolwiek. No dobra. Tylko ak akurat jeszcze ja tylko powiem, że Minecraft jest o tyle dla mnie grą w porządku, że mimo wszystko jest w pewien sposób rozwijająca. A fify i te inne rzeczy, czy wowy, czy inne moby raczej cię nie rozwiną. A w Minecraftie jednak masz jakiś cel, możesz sobie coś zrobić i, i to jest fajne. Tak sobie tłumacz. Wiesz, nie, nie by... tłumaczę tak sobie. Tak jest. Nie, tak sobie no. tłumacz. A no się japoński nie, jakiś napinek... No. nie my japońskich dzisiaj Madzia nie mamy bo, bo Jacka nie ma Jacek Aha. jest odpowiedzialny za, za Japonię. tak, więc możemy zakończyć pomału temat, słuchajcie co myślicie wy na temat uzależnień jeżeli jeżeli macie jakąś tam swoją drogę, albo jeżeli jesteście uzależnieni to piszcie pod odcinkiem jak jak i na mailach więc zamykamy nasz główny temat przechodzimy do tematu growego, tylko ja dzisiaj będę mówił o jednej grze Słuchajcie, w zeszłym miesiącu dostałem, na PS4 transistora. Bardzo fajną grę. Twórców Bastionu, więc Bastion może bardziej wiecie, co to jest. Transistor, to jest ich kolejna gra. Akurat ja nie wiem, co to jest Bastion, ale wiem, co to jest transistor, więc wam powiem, co to jest transistor. Otóż, darmowa gra w pusie. Powiem wam, że świetna. Tak, więc cała, ca całą grę widzimy w rzucie izometrycznym. E, przy czym e, ma to taką bardzo fajną taką animowaną e, grafikę Mo, można to do czegoś porównać mogę porównać e, e, to ta jest taka kreskówka nie, aż w biznes w tym momencie aż mi nachodzi jedna myśl Disney nie, to Co? Cyber Moon Czarodziegi z Księżyca, autentycznie. Tak, czarodziejka z Księżyca, ta. to pamiętam, tak. Nie, no ale, ale tu, tu jednak ta kreska jest trochę ostrzejsza. No, I, proszę cię, i... 15 lat później, tak? Natomiast no widzę, no że jakaś tak, dziewucha tak, tam tak. gra. Tak, e... tak. E, powiem wam, że klimat jest bardzo fajny. No i właśnie wcielamy się w jej, w jej postać. I, e, musimy, e, musimy po prostu, e, dowiedzieć się, e, tam w ogóle taka jest dosyć dziwna fa fabuła, bo ona unika śmierci z, jakichś, z, z rąk jakichś e, napastników i wchodzi w posiadanie magicznego miecza i właśnie ten magiczny miecz robi wam całą fabułę w grze. I... To wygl wygląda jak wielkie USB. No... To trochę tak wygląda. Tak, ale ten miecz cały czas do, do Was mówi. E, no i, i chcę Was po prostu za, zabić, a Wy musicie odnaleźć właściciela tego miecza i odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie. A takie przeznaczenie. pytanie, Na razie yy, czy tam można grać low? mężczyzną? Nie, nie, nie. O, właśnie, Czyli ty widzisz, tylko tu, tu masz, kobietą. Masz, no właśnie. Tak, tu masz tylko kobietą, ale w sumie gra nie jest dla kobiet. Aha. Oj, e, dobra, Tobie się e... tak wydaje. Uwierz mi, że dziewczyny Ech. grają w różne gry. Naprawdę w różne gry i zabijanki tym bardziej. Tylko wam się tak wydaje, że te kobiety to są odgotowania, sprzątania i nie grają w zabijanki. Grają w zabijanki. E, dobra, więcej ja trochę powiem na temat tej gry. E, no słuchajcie, Maciu tą właśnie kobieta. Chodzicie sobie z mieczem i, i chodzicie sobie po takim trochę. Apokaliptycznym świecie, może nie apokaliptycznym, albo bardzo takim, nie wiem, 2150, więc taka ostra przyszłość, no i, i walczycie z różnymi dziwnymi stworami. Są tutaj dużo takich informatycznych pojęć, jakieś funkcje, jakieś, jakieś programy, walczycie w różnych dziwnych właśnie takich kombinacjach. Ogólnie to jest, to jest taki informatyczny język, ale, ale to jest bardzo fajnie przedstawione. No i słuchajcie, największą opcją jest walka. Walka i cała ta mechanika. I właśnie jest to w tej grze zajebiste. Wyobraźcie sobie, że walczycie na dwa sposoby. Albo w czasie rzeczywistym, czyli wiadomo jeden do jednego to, to co robicie, tak się bronicie i tak dalej. Albo bierzecie sobie pauzę i planujecie swoje akcje. No i tutaj planujecie w bardzo różne sposoby, w zależności od tego, co ja chcecie zaatakować, co chcecie zaatakować. Zawsze jak spotykacie przeciwnika, to od razu wam się robi specjalne pole, za które nie możecie przejść i to jest wasza arena walki, którą będziecie walczyć. Krystian, aż mnie I zaintrygowałeś. No. Nie dość, że piękna, eee... ruda kobieta, to aż mnie zaintrygowałeś tym, co mówiłeś. Eee, tak, więc... Eee... No tak, ale, ale chyba nie polecę ci tego, mimo wszystko. A, i tam. E, tak e, jest więc nie słuchajcie, chyć, mechanika. To jest, to jest to jest dobra. Tak. E, mechanika walki jest bardzo fajna, ale tym, co jest lepsze niż cała mechanika walki, jest drzewko umiejętności w tej grze. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie jedną zdolność i ta zdolność na przykład to jest atakowanie przeciwnika. Ee, no podstawowy atak, atakowanie przeciwnika, e, który dzięki którym możecie od razu e, e, rzucacie na niego, dajmy na to, czar, jakąś chmurkę, która w niego leci, i ta chmurka leci jeszcze w innego przeciwnika i jeszcze w innego przeciwnika, czyli mamy taki atak, który za, a, atakuje trzy postacie naraz. I wyobraźcie sobie, że, że macie tą jedną umiejętność. I ta jedna umiejętność może być dodatkowo jeszcze ulepszana przez inne umiejętności. I tą jedną umiejętność, którą macie jako chmurkę, dajmy na to, która strzela do przeciwnika, możemy ją sobie wziąć jeszcze w skillach, że tak powiem, pasywnych i ona może, ona zmieni swoją umiejętność i będzie wam dawała cały czas jakiś skill. I wyobraźcie sobie, że dostajecie, ja już ja już jestem w 60-70% gry, mam już tych umiejętności bodajże 8 albo 9 i wyobraźcie sobie, że Każda umiejętność daje mi co innego, mogę je mieszać różnie, mogę do jednej umiejętności doda dodawać do dwóch innych umiejętności i jeszcze wszystkie te umiejętności brać jako pasywne umiejętności. I można robić tam takie kombinacje, mamy, mamy tak na sprawę, 8, 8 do potęgi 8 razy 8 razy 8 tak. To tyle możemy robić. Nie, to nie, daje, nie to daje nam chyba jakieś 700 coś tam. To mamy tyle mniej więcej kombinacji. Naprawdę mamy kombinacji od groma i możemy. E, nie, mamy. To będzie jakieś 500 coś. No dobra, mniej o to. Tak czy siak mamy bardzo duże kombinacje i chodzi właśnie o wszystkie te umiejętności. E, tak, to jest trochę skomplikowane. Wyobraźcie sobie, że macie umiejętność, którą możecie przyzwać sobie z pieska, który z wami lata. Fajnie. Jeżeli chcecie sobie przyzwać pieska, który lata, możecie dodać do niego inną umiejętność, na przykład e, zrobić coś takiego, macie drugą umiejętność, którą możecie brać, że sprzymierzeńcy, jeżeli zaatakujecie przeciwnika, to nie jest waszym sprzymierzeńcem na 10 sekund. I teraz połączymy te umiejętności. To ro robi się coś takiego, że nasz piesek będzie atakował e, przeciwników i oni będą waszymi sprzymier sprzymierzeńcami, po, a, po ataku tego pieska. I wyobraźcie sobie, że to jest jeden głupi przykład, który wam podałem, a takich przykładów będzie koło 500. I naprawdę można z tego zrobić takie kombinacje, że to szok i właśnie tym systemem stoi transistor. Właśnie systemem walki. Jeżeli e, macie PS4, e, mieliście plusa, ściągnęliście sobie tą grę i nie gracie, bo nie macie czasu, to zagrajcie, bo, bo, bo jest tego warta. Jeżeli nie, to polecam ją, żebyście sobie, kupi sobie kupili, bo naprawdę jest to zrobione w rewelacyjny sposób. Ja się trochę dzisiaj wkręciłem, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj bardzo długo pograłem w nią i na pewno ją skończę i, i świetnie się w nią bawię i mam rewelacyjnie, dużo możliwości z kombosami e, fajna jest dosyć fa fabuła, znaczy ta fabuła jest taka, nie wiemy co się dzieje przez całą grę praktycznie, ale miecz do nas cały czas mówi i miecz e, dużo fajnych żartów prowadza i, i jest takim urozmaiceniem gry, bardzo ładna grafika, bardzo dobra muzyka e, i rewelacyjny system walki, może nie tyle samej walki, ale I tego jak się. można zrobić sobie z tego walki a no? biażaka mi się nasuwa w tym momencie puenta Eee, tak, Kobieta zmienną jest. Eee, nie w tym <laughs> przypadku. No dokładnie, ma różne skile, tak? I się one szachrują. A, to no tak, tak, tak, tak. tak. Widzisz, po, co się tego pomyślało? Tak Powiedz mi odnośnie tak, tak, tych skili, bo system fajny, fajny przedstawiłeś i widzę, że jesteś nim zajerany, więc yy, zapowiada się ciekawie. Powiedz mi, no jeżeli tych. Yy, Skili masz 3 razy 8 tak, z różnych kategorii, to już większość oddukowałeś, czy na jakim etapie jesteś? Znaczy wiesz co? No mówię, jestem teraz gdzieś przy 60-70%. W sensie masz. E, e, powiem ci tak, no mówię, na razie mam chyba 8 albo. Kurczę, e, nie wiem, musiałem odpalić. Na razie mam 8 albo mhm. 9. E, można je, tak jak powiedziałem, łączyć z tym, że jest ta opcja, że na przykład dostałem, dajmy na to szósty level. I w szóstym levelu miałem do wyboru jeden albo Aha. drugi. Wziąłem ten jeden i w, na przykład w ósmym levelu znowu miałem do wyboru jeden albo drugi ale już nie miałem tego wcześniejszego więc mi już, od, mi już odpada ten wcześniejszy, którego no, nie, wybrałem nie wybrałem i być może już go nie zobaczę do końca gry no, natomiast z tego co mówisz to się zapowiada zajebista strzelanka dla kobiet e, no kobieta się gra, ale czy dla kobiet to Oj, to, to no, nie znaczy powiedz że walki są nie niektóre ciężkie. Znaczy może na początku, no w sumie, w sumie nie. powiem wam tak, jeżeli źle rozplanujecie sobie te, te te kombosy i nie będą one dobrze działać, jeżeli jeżeli te skilly sobie źle rozplanujecie, to to to będzie wam się bardzo trudno grało i możecie się one zatrzymać. Ale są zmienne w, w trakcie rozgrywki, że to co już masz odblokowane, to sobie możesz tam w miarę dowolnie tym szachować? Tak, możesz, możesz szachować, ale w w checkpointach, tylko, tylko w, w checkpointach. checkpointach no, tak, no, no, na ogół jest tak, że po prostu giniesz i wracasz do checkpointu, tak? I w checkpointie ciach, wkładasz miecz do środka i możesz, że tak powiem, bo to, bo to miecz e, niby mhm. ma te wszystkie kombosy, więc ty wkładasz go do środka i niby programujesz miecz. I w tym momencie roz, rozkminiasz, które, które co chcesz mieć jako główny atak i do, posowujesz do tego dodatkowe aktywności, ewentualnie co chcesz mieć w pasywach, Rozkminasz, sobie. No dobra, ale chodzi o to, że tam masz, poczekaj, mhm. poczekaj, Rolf, ale jeszcze jedną rzecz powiem. Wchodzisz sobie do takiego, dajmy na to, umiejętność, właśnie, że jak zaatakujesz, to masz, to przeciwnik jest twoim sprzymierzeńcem. I wchodzisz do tej umiejętności, bierzesz ją w, w właściwościach i patrzysz, ja, masz taką listę wszystkich twoich umiejętności z tą umiejętnością, co mhm. się będzie działo więc masz swoją umiejętność i na przykład no, te, tak jak Ci mówiłem, że na przykład z, tym, z tą umiejętnością e, sprzymierzeniec będzie mógł jeszcze ogłuszać z, innym, z, z inną umiejętnością z będzie mógł jeszcze coś tam robić i czy masz 10 jeszcze dodatkowych rzeczy i masz wszystko ładnie porozpisywane, więc po prostu trochę Ci to zajmie Zanim zrobisz sobie swój kombos, a jak zrobić sobie swój kombos, to zobaczysz jakąś technikę. No natomiast, Krysian, to, to jest genialny, właśnie przykład, o, tym, o czym mówiłam proszę Państwa, przed jeszcze rozpoczęciem nagrywania, tak? Bo crash de facto nie miał być crashem. Crash miał być kobietą. I tutaj pokazujemy piękny przykład tego, jak w końcu wychodzimy ze zjawiska, że kobieta jest w ogniu, tak? Tylko kobieta walczy. No tutaj walczę. Dokładnie. I to życie. jest właśnie ta gra, gdzie kobiety mimo wszystko y, mogą się pokazać, tak? Czyli to tak zwane jakby nie patrzeć, gender w grach. Czyli tutaj? No jest. Tutaj jest ten, wiesz, bo jest taka jeszcze bardzo duża społeczna y, pogadanka o tym, że wiesz, gender w grach, nie? No bo wiecznie dziewczyny, jeżeli chcą grać, no to grają facetami. Tutaj mamy piękny przykład tego, że one nie grają facetami, tak? Czyli faceci w tym momencie grają kobietą i to nie jest kobieta w opresji. To jest kobieta, która sama sobie radzi, sama daje czadu, nie ma kobiety w opresji. W końcu wprowadzili grę, gdzie nie jest kobieta w opresji. E, dobra, to ja, to ja zaraz ci coś tym, na ten temat powiem tylko zamknę ten temat Transistora że ogólnie wszystkim wszystkim polecam Transistora, bo jest bardzo dobry a jeżeli jeszcze powiem ci z tymi kobietami to e, no niestety wyszły czytałem kiedyś wyniki finansowe że e, kobiety, w sensie kobiety w grach że jako główna postać słabiej by sprzedały grę niż faceci i facet na okładce na przykład z jakąś tam giwerą lepiej będzie się sprzedawał jak kobieta z No i właśnie widzicie, I jeszcze poczekaj, no jeszcze jeszcze jeszcze jeszcze na koniec powiem tylko o Bioshoku, że w Bioshoku, e, Bayošoku tym ostatnim Infinite. Chcieli dać w, na okładce tą kobietę, co tam chodzi z czymś tam, czymś tam, ale właśnie sobie e, właśnie e, doszli do wniosku, że to nie sprzeda się zbyt dobrze i dlatego macie na okładce faceta z Giverą i chyba ta dziewczyna jest tyle już nie pamiętam. No i właśnie chodzi o to o sam fakt, że kobieta jako główna postać nie sprzeda tak dobrze gry jak Minecraft. Oprócz Znaczy, no, ale no, wyjątek potwierdza reguła, a, a Lara, Lara Croft ma te 15 lat, 15 czy 20 lat, więc to już. Wiesz, jest ikona to jest ikona właśnie, gry, wiesz, i uwierz podkulturę. mi, że ja będę w swoich zajęciach z psychologii gier komputerowych, było więcej dziewczyn, które po... chciały się wypowiadać, potrafiły się wypowiadać, wypowiadały się genialnie o tych grach. Natomiast właśnie był jeden problem. Nie miało oczy Gender to jest zawsze głupio. Gender w grach komputerowych. Czemu nie ma kobiet w grach komputerowych? Nie, bo one no, się ale, nie sprzedają, ale, ale... ale tak jak ci mówiłam, crash miał być kobietą. No i z tego samego powodu. No i, co, no? I tu masz kolejny przykład, że jednak, że jednak jest. Maszywa. A ja ci pokazuję kolejny przykład, że dzisiejsze społeczeństwo kobiet jest przygotowane mimo wszystko na grę kobiecą. I to co ty mówiłeś, że nie, nie polecasz kobietom i tak dalej. Ja znam mnóstwo kobiet, które grają w te gry, które ty nie polecasz. I się odnajdują. Pójdę, kupię PS4, zainstaluję tranzystora, zobaczymy ile pogra. Rafał, wiesz, ja nie przepadam za grami. No. Ale są dziewczyny, eee. które uwielbiają. Ale są dziewczyny, które uwielbiają, tak? I ten temat ich boli, tak? Że nie mogą wybrać na przykład postaci kobiecej. Nie wiem, w GTA że nie ma postaci kobiecej. E, chyba w online można grać kobietą. Można grać może... w online. Być może online jeszcze nie Ale chyba można. Ale może. wiesz, wi widzisz o co mi chodzi. Nawet ty, w tym momencie powiedziałeś, że nie polecisz jakiejś gry kobietom, bo coś. Mhm. No, no, no na ogół tak jest, ale powiem wam, yy, ale powiem ci jedną rzecz, że ze względu na to, że na ogół gra się mężczyznami, to jak jest opcja wyboru kobiety, to zawsze gra. Ja nie mam na Strange Life'a. wypiję za ciebie, aż. A bardzo fajna opcja jest w Shadow of Mordor, gdzie można sobie ściągnąć aktualizację, gdzie grać się kobietą, bardzo ładną kobietą i można grać po prostu e, kobietą, no i, i przynajmniej tył jest fajniejszy niż u Aha, A ona chociaż się sprawdza? Tak, tak, wszystko jest świetne. można przejść całą grę. Nie no, oczywiście wszystko, wszystko jest po staremu. To, to jest to samo, tylko tylko po prostu gra się kobietą. Kryzian, wszystko, wysoka, wszystko jest to kobiet. Obiecaj mi, że wszystkie gry, które dzisiaj zareklamowałeś, spróbujesz przejść przez postać kobiecą. Eee, no, postaram się, dobra. postaram się. Dobra. kobiet. Eee, dobra, niech tak będzie. Eee, dobra, słuchajcie, to zakończymy temat tranzystora. Eee, jak wiecie, polecamy Wam. Eee, przejdźmy do tematu technologicznego. Rafale. Co ja przygotowałem na tematy technologiczne? Tekstra. Słuchajcie, Tekstra yy, to jest apka. To jest króciutki temat i to jest bardzo fajna aplikacja do SMS-ów. Ona po prostu na Androidzie jest w stanie zastąpić Wam fabryczną aplikację do wysyłania SMS-ów. I w kilku zdaniach powiem Wam, dlaczego warto się zastanowić nad zmianą czegoś tak podstawowego i tak de facto niby głębokiego głęboko scalonego z telefonem, tak, no bo w zasadzie nawet na Androidzie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że pomimo możliwości, wiadomo, instalowania różnych gier, różnych y, aplikacji ze sklepów i tak dalej, że nawet tak integralne części systemu, jak właśnie y, czy aplikacja do SMS-ów, czy choćby dialer do wybierania, y, wybierania połączeń, albo sama książka telefoniczna, że też może być wymieniony. Natomiast no pomijmy te kwestie innych elementów systemu skupmy się na tej aplikacji do SMS-ów. Co ona daje, czego nie zapewnia w zasadzie mało która czy też żadna systemowa przez producentów przygotowana aplikacja w kwestii wyglądu jest to bardzo fajny minimalistyczny wygląd wzorowany bardzo mocno na nowym wzornictwie Google, czyli Material Design czyli dużo fajnych, jasnych kolorów co fajne i przyjemne możemy bardzo, bardzo dowolnie te kolory sobie ustawiać czy chcemy mieć ciemne tło, czy jasne tło czy chcemy mieć na górze pasek w dowolnym kolorze jakiego koloru ma być ikona, która wyskakuje nam na powiadomieniach a nawet coś takiego, jakiego koloru ma być dymek, w którym się pojawia wiadomość dla każdego z nadawców i w ten oto płynny sposób przechodzę do kwestii, która jest chyba największym plusem tej aplikacji Mianowicie dla każdego z nadawców, z którym prowadzicie konwersacje, wiadomo, te konwersacje się w ramach jakiejś tam listy w, takim, w takiej aplikacji wyświetlają, możecie ustawić sobie zupełnie oddzielne ustawienia. I możecie mieć sobie różowe dymki dla SMS-ów, które piszecie ze swoją kobietą, możecie sobie ustawić czerwone dla innej osoby, żółte dla innej Dodatkowo dla każdej z tych osób możecie ustawić sobie inne warunki powiadomień i nie mam tutaj na myśli samego dźwięku powiadomienia, ale też choćby taką kwestię, czy oraz ile razy oraz w jakich odstępach czasu to powiadomienie ma być powtarzane na wypadek, gdybyście nie chcieli przegapić takiego powiadomienia. Dodatkowo opcją, która jest bardzo przydatna, jest tutaj kwestia zaplanowanego opóźnienia w wysłaniu SMS-u. Zdarzyło Ci się, Krystian, kiedyś wysłać SMS-a i, i dopiero potem przeczytałeś, że wysłałeś coś głupiego albo z błędem? Mi tak. To by było fajne. To, to by było fajne, tylko wiesz, na, na ogół SMS-y polegają na tym, żeby jednak, wiesz, wysyłasz, wysyłasz je teraz. Tak, wysyła, ale że... nie, to nie, nie, nie chodzi mi o to, bo ja mówię o... Znaczy, to są inaczej. Chodzi aplika... o SMS-y z obuzionym zapłonem. Ta aplikacja obsługuje to na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz sobie zaprogramować SMS-a, że na przykład chcesz wysłać SMS-a o 6 rano typu Dzień dobry, kocham Cię i wcale nie musisz wstawać o 6 rano i wysyłać tego SMS-a, bo on się wyśle samo o tej godzinie, ale równie dobrze możesz ustawić sobie dla każdego albo dla dowolnego kontaktu opóźnienie rzędu 5 sekund. W momencie, kiedy klikasz ikonkę Wyślij, to leci kółeczko, tak jakbyś dzisiaj ładował film, który Ci odlicza 5 sekund. Wiem, i wtedy patrzysz na tego swojego SMS-a, czy na pewno go dobrze napisałeś i masz te 5 sekund, żeby anulować to wysłanie. 5 ten... sekund to mało. Ale dowolne, to może być 5-10, to może być, to jest wartość edytowalna. tak? Więc to, to jest na pewno fajna, jedna chyba z najbardziej cenionych tutaj yy, opcji w tej aplikacji. Co jeszcze mogę dodać? Tam jest ogromne wsparcie dla emotikonek z najróżniejszymi, fajnymi grafikami, które teraz te nowe telefony wspierają. Eee, natomiast ma wsparcie dodatkowo z serwisu Gifli. Nie wiem, czy, czy miałeś też z tym styczność? Nie nie, nie, nie, nie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Eee, piszesz MS-a i masz eee, bezpośrednio w okienku wiadomości takiego plusika. Naciskasz na tego plusika i wyskakuje ci osiem opcji, czy tam osiem, siedem, które możesz zrobić. I to jest, jedno menu to jest wybór emotikonek, drugie to jest kwestia bezpośredniego zrobienia zdjęcia, od razu wrzucenia do MMS-a, trzecie to jest wybór z galerii, eee, czwarte to jest właśnie ustawienie tego opóźnionego zapłonu, żeby wysłał się o którejś tam godzinie. Eee, Piąte, nie pamiętam w tym momencie co tam jest i jest tam właśnie odnośnik do GIF-li, gdzie automatycznie z poziomu aplikacji wchodzisz do ogromnej bazy GIF-ów. Bezpośrednio w internecie sobie wybierasz gifa i ten gif ląduje w MMS-ie i wysyłasz od razu gifa, tak? czyli jeszcze wyższy poziom jakichś tam obrazków i MMS-ów których nie musisz szukać, nie musisz ich ściągać, nie musisz wiesz, kombinować, tylko po prostu masz je posegregowane na najróżniejsze kategorie, naprawdę sporą bazę fajnych gifów w małej rozdziałce, które się mieszczą w MMS-ach i bez problemu przechodzą, nawet gdy mam ustawiony limit wiadomości na 300 kB, czyli tyle ile polscy operatorzy przepuszczają bez problemu, więc yy, też z tego korzystam namiętnie, bo, bo to wiele usprawnia i, i wiadomo, Dzisiaj mowa, grafiki w, i komentowanie powiedzmy w ten sposób niektórych rzeczy jest, yy, no obraz trochę więcej czasami znaczy, zwłaszcza, zwłaszcza ruchomy, tak, niż, niż jakieś słowa i dlatego to jest... To jest tak, awesome a potem fajne. ja dostaję CSO. Rafal, czyli po polecasz yy, tą aplikację? Nie no, zdecydowanie. i Ja korzystam z niej już od dłuższego czasu, naprawdę jest... Yy, bardzo jest yy, gęsto aktualizowana i to są aktualizacje, które nawet nie muszą poprawiać błędów, a właśnie wrzucają jakieś yy, yy, dużo, dużo nowości, bo co najmniej ze trzy rzeczy z tych, o których powiedziałem, nie były dostępne jeszcze pół roku temu, więc yy, widać, że jest rozwojowa. Jest darmowa, a nie przemyca żadnych reklam i naprawdę dużo osób z niej korzysta. Więc jeżeli ktoś ma Androida, to Textra jest jak najbardziej do polecenia. Jak ktoś ma Windows Phone'a tak o, jak Ty, to niestety ja znów, to znów to... musi zacisnąć zęby. E, dobra, więc to tyle w tematach technologicznych. Ja teraz przejdę do kulturalnych. E, więc zrobię to dla Magdy. E, na ogół... E... Na ogół o planszówkach mówię bardzo rzadko, aczkolwiek ograłem je, je, ich bardzo dużo, zawsze na rozpisce jakąś mam, od czasu do czasu o niej, o jakieś powiem, więc powiem dzisiaj o kolejnej planszówce. Słuchajcie, jest to, jest to Dixit. E, Dixit, e, bardzo fajna planszówka, bardzo imprezowa planszówka i może grać w nią bardzo dużo osób. E, słuchajcie, e, w no to o wadach powiem na samym końcu słuchajcie, ta planszówka polega na tym, że każdy z graczy dostaje do ręki 6 kart, karty wyglądają trochę jak do karty do tarota, więc są stosunkowo duże i wyobraźcie sobie, że macie na nich, każda karta przedstawia różny rysunek, to jest jakieś różne dziwne malowidło, wyobraźcie sobie, że to taki wam powiem przykład, że niech będzie jest wyobraźcie sobie taki e, sad w, tu, albo jakiś taki ogródek, w którym są tylko liście i na środku jest jeden czerwony liść, w którym, e, wokół którego jest odstęp i wo, jest jakiś tam odstęp i dalej jest, są e, jest reszta e, zielonych liści. W ogóle abstrakcyjny rysunek. Takich abstrakcyjnych rysunków jest bardzo dużo, ale właśnie o to chodzi w tej grze. Cała opcja polega na tym, że każdy z graczy ciągnie po 6 y, kart i ja mam na przykład sobie te 6 kart, wybieram sobie jedną kartę, zakrywam ją i mówię wam z czym mi się ta karta kojarzy. Może mi się kojarzyć ze słowem, może mi się kojarzyć z jakimś cytatem z filmu, mogę nawet coś zaśpiewać jak chcę. I cała opcja polega na tym, że ja na przykład powiem, nie wiem, e, tak jak w tym przypadku powiedziałbym, może coś prostego, co ogólnie bym nie zastosował w tej grze, ale niech będzie... E, Niech nazwę sobie to, że ta karta by mi powiedziała, że samotność. Dajmy na to samotność. I wy teraz macie sześć kart na, na ręku i te, te rysunki naprawdę są dziwne. Dziwne, różne, bardzo ładnie narysowane, ale przedstawiają totalną abstrakcję. I wy, wy sobie teraz na ręku szukacie coś, co wam przypomina moje słowo, samotność. Szukacie sobie coś na ręku i też wyjmujecie i zakrywacie. I każdy to robi, z czym mu się kojarzy samotność, i zakrywa. Możecie rozkminiać, jak chcecie. Można, cała obca... można oszukiwać? No ale jeżeli oszukujesz, to albo nie wygrywasz, to na ogół nie, nie wygrywasz. No, to, nie, to nie może być opcja, że ja sobie wybiorę coś. No to, to zaraz ci powiem, czemu nie można oszukiwać. Mhm. No i wy wybieracie sobie coś, a później to wszystko. Dajmy na to ja, bo ja bo, bo macie że znaleźć moje, moją kartę. Tasuję ja wam to wszystko rozkładam i wy macie znaleźć na tych rysunkach samotność, czyli moje słowo, którą kartę ja mogłem wybrać. Tylko wy dawaliście, dawaliście blisko znaczne karty, więc może być ciężko w zależności od tego, jak ktoś coś tam rozkminia. Ale losujesz z tych kilku kart, które z, tych sześciu. Ty ma, z tych twoich sześciu, Tak, tak? I z moją sze... musimy znaleźć. Tak, i musicie znaleźć tą, tą moją kartę, z którą ja sobie wymyśliłem no i no i słuchajcie, no czasami jest wiesz, no akurat rysunek, który ja dałem, samotność no to akurat bardzo dobrze się z tym kojarzy a te rysunki są różne, więc wydaje mi się że jakbyście dali inne karty to prawdopodobnie byście wiedzieli, która to jest ta moja karta więc to trzeba bardziej porozkminiać to, to nie może być tak prosto to, to, to wiesz, to, to jest gra słów i e, cała opcja polega na tym, żebyście wszyscy e, zgadli moją kartę i wtedy ja nie dostanę żadnego punktu albo nikt nie zgadnie mojej karty też nie dostanę żadnego punktu jeżeli ja dostaję punkt osoba która wymyśla słowo i daje kartę dostaje punkty tylko i wyłącznie wtedy kiedy ktoś się pomyli i ktoś zgadnie myślę myślę że to jest w miarę dobrze rozkminione no i to jest coturę, gramy coturę, mamy planszę, po której ruszamy się króliczkami w różnych sześciu kolorach, Dokładnie, bo gra jest od dwóch albo od trzech do sześciu. Wiadomo, że czym więcej, tym lepiej. No i, i tam dostajemy punkty za zgadnięcie, kto wygra, to, to wygra. No i słuchajcie, no kraja jest bardzo fajna, jest interaktywna rysunki są różne, jest 84 karty w podstawce, a tych kart wyszło już od groma, naprawdę wyszło od groma dużo dodatków e, chyba najlepiej gra się 4+, plus albo nawet nie wiem czy nie 5, 5+, czyli 5-6 y, graczy fajna, bardzo fajna, przyjemna gra, wiadomo, że później już się zna te karty i, i trzeba bardziej jeszcze rozkminiać co to może być, e, gra robi tym, że ma piękne rysunki i, i po prostu są dziwne te rysunki, bo bo na przykład macie, nie wiem, jeszcze jeszcze taki rysunek, że wszędzie są parasolki i ktoś bierze parasolkę do góry i z przede wszystkich parasolek wychodzi jedna duża, inna parasolka innego koloru czy ja jakiś... mówiąc e... mogą służyć za różne skojarzenia tak, dokładnie, za różne skojarzenia, za różne kolory, za wszystko, wiesz bo tu może być i deszczowa piosenka i może być, nie wiem, też, nie wiem, ręka cokolwiek sobie wymyślisz, wiesz, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek Chodzi o to po prostu, żeby jedna osoba przynajmniej zgadła twoje słowo i reszta nie zgadła i, i, i będzie super. Eee, słuchajcie, jedne, jedyne gry, je, jest jeden minus tej gry, <śmiech> może nawet dwa minusy. Eee, pierwszy minus to jest taki, że, eee, że jest droga. Ta, ta planszówka jest droga, bo nie oszukujmy się, mamy tylko 84 karty, które wyglądają jak tarota i jakąś tam planszę z piątkami którą w sumie może nie być jeszcze mamy, jeszcze mamy takie dodatkowe klocki, które, które wybieramy którą kartę wybraliśmy ze stołu one są od 1 do 5, bo te, bo te karty rozkładamy na stole, więc więc po prostu od 1 do 6 do, dokładnie więc, więc po, po to służą, ale ogólnie elementów jest bardzo mało a gra, ja, ja grę, bo kupiłem ją w Polsce, zapłaciłem chyba za nią 120 albo 130 zł. I nie jest, trochę, nie jest trochę adekwatna do tego, do zawartości tego, bo kupowałem planszówki po stówie i naprawdę tam było dużo elementów, a tu są raptem karty, parę pionków i to jest 130 zł, więc dużo. To jest jeden minus, więc cena. Drugi minus to to, że te karty muszą mieć foliki. One po kilku turach się popsują. Ja byłem w Krakowie gdzie jest bardzo fajna bardzo fajny pub, w którym można sobie grać w planszówki i po prostu wchodzisz, masz listę planszówek, wybierasz sobie planszówkę, bierzesz sobie piwko i sobie grasz. Ja wiedziałem jak ten Dixit tam u nich wygląda. Słuchajcie, połowę kart to połową kart nie graliśmy, bo nie dało się grać. Już były tak zjechane, takie wytarte. że Słam? Tak wytarte. T tak wytarte, bo wiesz co, bo ten właściciel dokupił nowe karty, no i te nowe karty są mniej wytarte niż te stare karty, ale w sytuacji, w której my wybieramy te karty i kładziemy je na stół, to ja dam wytarto, a ktoś tam nie trzy, trzy, osoby dadzą mniej wytarte, no to, to mija się z celem, więc połowę kart w, w ogóle nią nie graliśmy, więc jeżeli chcecie Dixita, polecam, cztery, cztery, osoby to jest minimum, cztery osoby to jest minimum, żeby myśleć sensownie o tej grze, E, i foliki, foliki ja, ja za foliki dałem kurczę, y, nie pamiętam, bo, bo to znaczy, to kupowałem je niedawno, ale to, to w funtach, no to nie wiem, jakieś chyba 4 czy 5 funtów dałem ja za te foliki i wy, wystarczyło, więc foliki słuchajcie, gra jest bardzo fajna tylko może po pewnym czasie nużyć ja mam jakiś taki dziwny dysonans, że zaraz, zaraz mi się to znudzi ale na razie jest w miarę ok, jest w miarę okej, okay, jest w miarę imprezową może musiałbym też dużo wypić jeżeli macie jakieś e, powalone osoby e, to fajnie się gra bo mam taką jedną koleżankę która po prostu wymyśla takie słowa, że to szok a myślę, że wyobraźnia wam przyjdzie po zielonym po zielonym myślę, że można wymyślać takie słowa, że to szok Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Dixita. Masz na jeszcze jakieś pytania do, tego, do tej planszówki? Eee, w zasadzie, w zasadzie nie. No, ja myślę, że więcej pytań nie ma. Zasady są proste, e, gra jest prosta. Ale na pewno jestem to zaskoczony, bo, bo nie spodziewałem się takiego pomysłu na, na planszówkę. To te przyznam szczerze. Tak, tak. To, to, to można powiedzieć, że to jest takie karciane kalambury trochę. No tak e... mi się kojarzy. Tak i, i, i, to, i to takie jest. E, dobra, więc to tyle jeżeli chodzi o Dixit'a. Z jakim filmem jedziemy dzisiaj, e, Rafale? E... Co proponujesz? Chętnie, chętnie bym powiedział o uprowadzonej. Dobra, więcej jest jedź... uprowadzonej. Tu w międzyczasie tylko pożegnam wszystkich od Magdy, bo, bo musiała już e, skończyć z nami ten odcinek i, i przekazuję nie. Okay. Poczekaj, pożegnaj się jeszcze. Dobranoc wszystkim. No cześć Magda, pozdrawiamy Cię. No, na razie. No dobra, no, na razie, no, zaraz będziemy kończyli. E, tak, e... sobie pomału już kończymy. E, więc powiedzmy jeszcze o tej uprowadzonej, czy byłeś w kinie z pewnością, Rafale? E, tak, bo to na początku, na początku stycznia w zasadzie była premiera u nas, to, to już kawałek e, czasu temu No To jest taki film zdecydowanie, który warto, warto obejrzeć w kinie, bo jednak trochę tam się dzieje tej akcji. Akcja jest e, w zasadzie podstawą. A obejrzałeś Co? dwie poprzednie części? Oczywiście, oczywiście, okay. że obejrzałem. Ja najbardziej y, pamiętam część, y, znaczy wszystkie części dobrze pamiętam. Najprzyjemniej wspominam część drugą, w której był e, pościg, w którym jego, jego córka e, uciekali taksówką, nie wiem czy kojarzysz, żółtą taksówką, e, to był żółty Mercedes W124, który jest moim ukochanym tutaj e, najbardziej no chyba tak, ze wszystkich tak, samochodem, tak. No, no. E, o czym niektórzy wiedzą, natomiast... Wiesz, oglądam taki film i po prostu nie wyobrażam sobie, jak ktokolwiek mógł na to pozwolić. Przecież oni z premedytacją w ogóle wybrali ten samochód, wiedząc, że, że ten samochód w jakiś sposób będzie pasował do pościgu, tak, że, że jest OK. I oni wybrali ten samochód, i w jednej scenie występuje wersja z inną maską, w drugiej z inną przedliftowa, poliftowa. Po prostu taka niekonsekwencja jest tragiczna. No ale dobra, to tyle wtrącenia odnośnie dwójki. Słuchajcie... A poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo zanim jeszcze zaczniesz. Bo w dwójce wiesz, wiesz, jeden element pamiętam. No. Nie wiem, czy tego dobrze pamiętasz, że ten ojciec z tą rozkminą, bo ta córka do niego dzwoni i on jej mówi na co ma zwracać uwagę i co ma tak, zrobić tak, tak pamiętasz, że tutaj teraz usłyszysz coś i to oznacza, że ileś tam kilometrów że coś tak. tam, że teraz Nie. A jestem ciekaw, czy to jest faktyczne czy, czy to mogło być na naprawdę, że on to wszystko usłyszał i sobie tak wszystko obliczał Wydaje mi się, że tak, no wiesz, no, nie da się ukryć. On jest tam mega szpiegiem, mega jest, agentem, jest, mega jest. doświadczonym i tak dalej, I, i na tym opiera się cała potęga tego filmu, tak? No. To jest film o gościu. To, no, no, jest, no? to jest film o gościu, który, który musi uratować yy, świat, musi uratować swoją rodzinę, tak? Zarówno pierwsza, druga, jak i, jak i trzecia część. I nie da, się, nie da się ukryć, że trzecią część zrobili dokładnie na tą samą modłę. Troszeczkę musieli tam trochę przekombinować, troszeczkę musieli mm, fabułę tak podkręcić, ale tutaj się czujemy już od po pierwszych minutach filmu zupełnie jak w domu. Znowu są jakieś teksty, które mogłyby... Nie tak, Liam, Liam, Liam, Anisona. Liam Anisona. Znowu są jego teksty, które. Yy, tak jak w pierwszej części, tak, nie wiem kim jesteś, ale cię znajdę i cię zabiję. No i, i tego typu teksty tutaj jak najbardziej powracają. No i cały film jest dokładnie tak samo dobry jak poprzednie. Natomiast w tym momencie warto by wspomnieć o tym motywatorze w sumie, Liam Anilsona, który powiedział: e, Zapytany, czy będzie trzecia część. Uprowadzonej. uprowadzonej. E, przepraszam, ja mylam nazwy zawsze i zawsze nazwiska. E, no to powiedział, że chyba musieliby jej rodzice być chorzy, żeby trzeci raz dali się uprowadzić, tak? Znaczy ona dałaby się uprowadzić, więc pokazywało to tak naprawdę e, zniesmaczenie Ilema Nilsona odnośnie trzeciej części, tak? No że kurde, znowu? No tak, no ale jednak powstaje w sumie. No powiem Ci Rafale, że dla mnie osobiście osobiście trójka sporo się działo dobry motyw był znaczy motyw był w miarę dobry no bo, no bo faktycznie uprowadzić jeszcze raz to, to tak by było średnio więc dobrze, że po prostu kogoś zabili ale ale powiem ci, że jedynki nic nie przebije. Dla mnie przynajmniej. Je, jedynka była nie, no jednak... jedyn, jedynki nic nie przebije, no to jest po prostu kwestia tego, że wreszcie się to dzieje w Ameryce, ale on znowu jest skazany na samodzielną podróż, oczywiście, tak, tak, oczywiście tak. muszą z niego zrobić zbiega i tak dalej. No. Ale nie film jest, jeżeli komuś się podobała jedynka i dwójka, to nie wydaje mi się, tak, że trójką tak. nie je, będzie tak. Je, znaczy, jeżeli się dwójka podobała, to moim zdaniem trójka powinna jeszcze bardziej no myślę nawet, że była faktycznie lepsza trochę od tak, dwójki no. właśnie chciałem to powiedzieć, że, że była lepsza, dużo się dzieje, stra strasznie się dużo dzieje, mam wrażenie, że dzieje się w niej najwięcej w niż we wszystkich częściach, bo tam co chwilę się zmienia akcja i tak dalej, i tak dalej w porządku jest, no myślę, że już chyba czwórki nie zobaczymy, no bo no ciężko, ja bym... ciężko stwierdzić, no to by było ja faktycznie ja się wiesz, odcinanie kuponów zawsze może być ale powiem jeszcze odnośnie trójki jedna rzecz, która jest na duży plus że, że faktycznie zaskak zaskakująca jest. Kwestia tam zwrotu fakcji, to jak te postacie różne drugoplanowe raz są po tej stronie, drugi raz po, po właściwej i potrafi potrafi to zaskoczyć. Ja oglądałem ten film akurat sam i bo nie byliśmy, nie, byli, nie byłem z Magdą wtedy w kinie i byłem mhm. zaskoczony. Byłem zaskoczony i widziałem, że nie tylko ja. Mhm. No no to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o Taken. E, nie, nie wiem, czy jeszcze film jest w kinach. Je, jeżeli jest to, ale nie, no, chyba wydaje mi się, że, że, że, że nie. Może w niektórych jeszcze być, no ale... Mhm. E, więc więc jeż, jeżeli jest, a, a lubiliście poprzednie części, to to spokojnie możemy polecić. To jest, to jest naprawdę bardzo dobra e, sensacja, ale ale zabili go i uciekł. O. W ten sposób. Eee, więc polecamy. Eee, dobra, myślę, że zamkniemy tematy technologiczne. Przejdziemy do ostatniego tematu, czyli będziemy hejtować standard, standardowo. Hater zone. Eee, no i ja trochę pohejtuję. Eee, czy słyszałeś może o tej informacji Rafale? Likwidacja serwerów dla NBA. Słyszałem. Tak, nie uważasz, że to trochę szybko? Tak. Eee, właśnie... Eee, słuchajcie, o co, o co mi chodzi? O, kogo dzisiaj będę hejtować? Ja będę dzisiaj hejtować 2K Sports. E, 2K Sports, e, oczywiście, e, 2K, e, Dali trochę, no, no, Dali trochę działa, ciała no słuchajcie, e, e, wychodzi NBA 2K14, tak? E, NBA, nowogeneracyjne NBA, pięknie wygląda, rewelacja, w ogóle super. Jest super, jest grą bardzo dobrą, jest grą świetną. E, powiem tylko, że 15, e, jest po prostu to samo, tylko, że ma e, uaktualnione składy. Tak czy siak wychodzi w 4 października 2013 roku NBA. I słuchajcie, po 18 miesiącach, to jest w ogóle przegięcie, po 18 miesiącach wyłączają serwery 2K. Dokładnie 31 marca tego roku, czyli już za 3-4 tygodnie, 3, 3, 3, 3, 3, 3 tygodnie wyłączą serwery z 2K z NBA i no Rafale no dla mnie słabo dla mnie słabo, no, i... dla mnie słabo przede wszystkim wiesz trzeba wziąć pod uwagę, że dobra o ile osoby, które kupiły tą grę od razu przy premierze to moim zdaniem po 18 miesiącach już mogą się trochę y, tą grą już już się wysłużyli i jeżeli bardzo im się rozgrywka podobała to wydaje mi się, że tak jak w przypadku Fifa duża jest szansa, że przeszli już na piętnastkę i, i sobie w te aktualne składy yy, teraz pykają. O tyle, jeżeli ktoś postanowił tą grę kupić na zasadzie, wiesz, drugiego rzutu, tak, gdzie, gdzie już ona o wiele taniej chodziła, po, po wiadomo, po premierze piętnastki, na zasadzie jako, no, mieć taką zastępczą po prostu rozgrywkę, czasem sobie pogram i, i nagle, wiesz, po trzech miesiącach, czy po pół roku od tego kupna, yy, bo niedawno w to zainwestowali, wiesz, wychodzi taka informacja, no słabo, no tym bardziej, że to to przecież y, praktycznie to jest utrzymanie tych samych serwerów. Można to zrobić na. Y, można to było zrobić lepiej. No. Tak, tak. Całe tak, znaczy, by nie kosztowało. Yy, to wiesz, tutaj, tutaj główną, y, główną opcją, znaczy chodzi z, pewną, y, z pewnością o to, że, żeby gracze przeszli już na nowy tytuł, prawda? A jak długo w chipie są wspierane serwery dla starszych y, wersji, która też jest co roku aktualizowana? Bo pewnie będziesz wiedział. E, z czym jeszcze raz? FIFO? No. Znaczy nie, tu, tutaj... tutaj No wiesz, no e Sports. E, serwery są, są, są, są. To spokojnie. Ja myślę, że... Nie dam Ci ręki, ale spokojnie jeszcze w FIFA 12 powinny być serwery. W 12 albo... W 13 na 100%, ale w 12 wydaje mi się, że jeszcze też. Więc tak 3-4 lata w taką chwilkę sobie spokojnie pograsz online, jak chcesz no, oczywiście, no nikt chyba tyle nie gra ale ale tutaj akurat mamy inną sytuację, bo to jest raptem yy, poprzednia wersja i już nie, już w marcu już nie można grać online. No, no to jest dla mnie ba nie no to, to jest ja, ja jestem po prostu tym załamany. Ja sobie teraz wyobrażam Kizona, w którego teraz gram. Aktualnie dzisiaj sobie grałem w Kizona, który wyszedł z premierą konsoli, czyli tak jak ten NBA, bo ten NBA praktycznie wyszedł z premierą konsoli. I teraz by mi powiedzieli, że do końca miesiąca gram w Kizona, bo później zamykają serwery. No ludzie no, to nie, to ja nie wiem, za, za, za co oni biorą moje pieniądze. Ja płacę za to 40 funtów, 200 zł, i oni mi po, po, po 18 miesiącach, no to, to nawet to półtora roku. No, czyli, czyli prawie równo półtora roku już nie mogę grać online. Grę, którą kupiłem w sumie dla online, bo na pewno większość osób, wydaje mi się, gry sportowe e, kupuje dla online'u. No przede raczej, wszystkim. Raczej. No, albo e... dla rozgrywki bezpośrednio spadem. Albo kimś, tak, ale... albo, albo, albo na kanapie, tak, ale, ale no nie, no, no ja jestem nad tym załamany. No ich sprawa, powiem szczerze, że to ich sprawa jest. E, trochę, trochę szkoda mi fanów e, NBA, szczególnie, że mają alternatywę w postaci NBA live, ale to jest słaby tytuł strasznie więc więc tak naprawdę sprawę zostaje mi tylko 2 no cóż, no musicie się przesiąść czy na nowe NBA z pewnością 80 graczy, fanów 80% fanów tak robi i od razu kupuje nowy tytuł ale mimo wszystko wydaje mi się, że niesmak pozostaje no to jest taka sytuacja że na pewno niesmak pozostaje tak, no i słuchajcie myślę, myślę, że pomału możemy zakończyć nasz 24 odcinek trochę powstawał w bólach nie ma Jacka, przyszła Magda z Magdą było różnie dzisiaj jak słyszeliście więc, ale, ale, ale myślę, że w miarę się udał, powiedzieliśmy wam to co mieliśmy zaplanowane więc, więc myślę, że pomału możemy kończyć, spadajcie oczywiście na bezimienny.pl i na padportal padportal.pl to są dwie strony, które chcemy polecić Rafale, chcesz coś polecić też ze swojej strony? Myślę, że w tym tygodniu sobie odpuszczę ostatnio Dobra, dużo więc, chwaliłem. Tak, tak, więc nie ma co dużo chwalić no i z pewnością słyszymy się drodzy słuchacze za tydzień, mam nadzieję, że już w podstawowym pełnym składzie więc ze mną dzisiaj był Rafał Radomyski witam, hej pan była pan. też ze mną Magda Sulej dobrze zapamiętałem nazwisko? tak, tak Sulej. Dobrze była, ale, ale ale, już już w sumie bardzo późno nagrywam, już już jest prawie 24, więc wcale się nie dziwi, że już śpi. No i ja miałem na imię Christian Kender i słyszymy się już za tydzień z nowym tematem. Dzięki wszystkim, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam, do usłyszenia.